Witam wszystkie głowy Kawał Feliga. Nagrałeś to? Halo, szefie? Szefie, nagrałeś to? Nagrywane było? E? Przepraszam, trochę mam pogłos. Popracuję nad tym. Usunąłem większość mebli starych i zmieniła mi się akustyka, czy gąbeczki. Gąbeczki poprzyczepiać. Te, te kartony na jaka. Wie, wiecie, że te kartony na jaka, to one prawie w ogóle nie działają, co nie? Więc jak wchodzicie do klubu i on ma ściany, yy, na ścianach poprzeczepione kartony do jajek, to to nie jest poważny człowiek. <grydy> to się uważajcie, jak robicie z nim interesy, nie? To, nie, no, to, to jest, efekt jest minimalny. Szybko wspomnę, tylko słuchajcie, mam teraz sporo występów poza Warszawą we wrześniu. Od jutra 6 i 7 będę w Poznaniu, mam tam dwa występy. Później 9 w Radomiu, 10 w Warszawie, 12 Elbląg, 13 Litzbark Warmiński. Z Bartkiem Zalewskim jeździmy, jedziemy w małą trasę. On będzie robił swój set klasyk. Warto usłyszeć, jak sama nazwa wskazuje, no bo, no bo nie ku, czego nie kumacie? Jest napisane na plakacie. 12 Elbląg, 13 Litzbark Warmiński, 14 Olsztyn, 15 Mrągowo. 16. Szczytno, 22. Sulejówek i to jest stand-up polska od kuchni przygotowujący do, do wielkiej trasy. 22. Sulejówek, 25. Warszawa, na Ursynowie, 30. Cisie. To są, to są moje obecne występy na, na wrzesień. Wszystkie szczegóły, odnośniki do wydarzeń i biletów znajdziecie na moim Facebooku. Zachęcam też do zapisania się na my, listę mailingową Wystarczy, że wyślecie maila z sub w temacie na adres gawelfeligamopa.gmail.com przez, przez elcy, nie? Tych polskich znaków tam nie ma. Właściwie zawsze piszę nowego maila od zera, na to, jak coś wysyłam i tam są różne żarty i teksty spontaniczne na tą okazję, których już nie powtarzam i nigdzie indziej i też czasami jakieś linki, content dla wtajemniczonych, spoko być. Klubie. i ciężej przegapić cokolwiek, na przykład występ w Waszym mieście czy coś innego, no, na Facebooku łatwo przegapić, bądźmy szczerze, jakby nie zawsze chcesz oglądać wszystkie te śmieci, trzeba mieć niezłą oczyszczalnię ścieków, żeby przez to wszystko przebrnąć, znaleźć potrzebne kawałki. Wydaje mi się, że Kacper Ruciński jest kolejną osobą, która przyciągnie nowych słuchaczy do tej audycji do podcastu, nagrałeś to Dlatego zachęcam Was, witam przede wszystkim, witam wśród głów, witam w nowej wielogodzinnej podróży, mam nadzieję. Jeśli zainteresuje Was ten format, to posłuchajcie przynajmniej najlepiej dwóch rozmów. Może z kimś, kogo już kojarzycie, bo na pewno tu są inni komicy, których znacie, się jesteście fanem, fanami stand-upu. I może z kimś, kogo nie znacie, bo myślę, że może Was zaskoczyć to, co usłyszycie. A... Albo nawet z kimś, do kogo może macie niechęć. To może być ciekawe. Może was zaskoczyć to, co usłyszycie, czy poczujecie. Rozmowy mają swój mniej więcej stały format. Pytania na pewno się powtarzają, tematy też. Ale no, znowu truizmy, nie ma dwóch identycznych. Każda jest yy, trochę inną, inną przygodą, biegnie innym torem. Z Kacperem rozmawiamy dość długo, nie, nie znamy się zbyt dobrze. Właściwie widzimy się bardzo rzadko, więc też ten proces jest ciekawy, jak zaczynamy od rzeczy nieco bardziej prozaicznych, a pod koniec już dyskutujemy o kwestiach bardziej drażliwych, czy dyskusyjnych. Ja jestem w ogóle królem pleonazmów. Dyskutujemy o rzeczach dyskusyjnych, no co za typ. Wie, wiecie, słuchałem fragmentu wstępu, jaki nagrywałem do starszego odcinka z Jaśkiem Borkowskim, ale... Wtedy, kiedy był drugi raz, to był chyba trzydziesty Posłuchajcie sobie, trochę się mądrze jak zwykle. Gadam o tym, jak traktuje się komików i komedię z powagą nadmierną lub brakiem. I tam mówię też o tym, że nie jestem TVN-em ani TVP. Staram się być w miarę niezależny w tym, co robię i tutaj w podcaście też. Ale też jak mówimy już o rzeczach dość oczywistych. Czy takie, które mi się wydają, że po, wydaje, że powinny być oczywiste, to jest to, że robię ten podcast już. Yy, czekajcie, ile? Ile czasu? Pierwszy odcinek nagrałeś, to był 9 listopada 2014, czy prawie już 3 lata. Yy, tutaj gadam do mikrofonu z innymi ludźmi. jak ktoś tego słucha nagle ciągiem wielu odcinków, albo wraca do pojedynczych, szczególnie tych starszych, to trochę ten kontekst już się znacznie zmienił i często rzeczy, które ja mówię e, wtedy, mówiłem, nadal je mówię, bo są w internecie, więc to jest tak, jakbym je mówił zawsze, mówię w nieskończoność, ale e, potencjalnie, dopóki nie, nie padną jakieś tam archiwa, nie? Zarosną ptączami i dinozaury będą na nich kłaść jaja, ale to, to później, nieważne. Bo dinozaury wrócą. Nie wiem, czy wiecie. Byłem kiedyś w takim kościele w Mississippi i tak mi powiedzieli. Bo w ogóle Jezus jeździł na dinozaurach. Ale to jest, to jest kwestia, jakby teorii ewolucji. Nie no, bo to jest. Teoria ewolucji to jest jednak tylko teoria. I nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Może być tak, że człowiek nie pochodzi od małpy, tylko od koali, Bo. To nie byłoby tak uwłaczające, bo przynajmniej koale są y, słodziutkie. <głos> Ale miałem o czym innym mówić. Chodzi mi o to, że to, co y, mówię czasami się przedawnia. Moje poglądy czy przemyślenia nie ustają nagle. To nie jest tak, że już, że już są wyryte w kamieniu. Mam takie kamienne tablice w domu z, ze swoimi opiniami. Co jakiś czas publikuję je w internecie, żeby nikt nie zapomniał. Człowiek zdobywa nową wiedzę, nowe doświadczenia poglądy mu się czasami zmieniają. I też łatwo jest mnie przekonać czasami, jeśli ktoś podaje mi nowe informacje, prezentuje coś w sposób, o którym wcześniej nie myślałem, z czegoś nie zdawałem sobie sprawy. To chyba jest oczywiste, co? Powinno być tak, że, że wszyscy staramy się to robić i, i adaptować do, do tego, co się dzieje wokół nas i tego, co wiemy. To jest coś, co powinien, mo, może mówić w każdym odcinku, że nie traktujcie niczego, co mówię jako absolutne. W ogóle absolutów nie lubię w dyskusji. One są fajne i lubimy je, bo jesteśmy porywczy z emocjami i poza tym jest śmiesznie, jak mówisz rzeczy kategorycznie. Konkrety są zabawne. Znaczy uogólnienia, ale na konkretnych przykładach. Kiedy mówisz coś, co jest zbyt mgliste, w sensie lepiej jest powiedzieć, że ktoś poszedł do Safewaya, niż do sklepu. Safeway to taki oszą, nie wiem, nieważne. Pewne rzeczy, które mówiłem kiedyś, pewnie bym się już teraz z nimi nie zgodził. Warto brać to pod uwagę, jak tego słuchacie. Są jakieś fundamentalne wartości, które dla mnie chyba są dość stałe, ale wiecie, różnie bywa. Już nie co o tym, że gadamy różne głupoty, yy, Wiele, co najmniej połowa tego, co ja mówię, nie jest yy, do końca na poważnie. No i popełniam, ja na pewno popełniam straszne błędy. Takie jak merytoryczne, czy czegoś nie pamiętam. Nie mówiąc o językowych. To jest osobna kwestia. Błędy stylistyczne to już w ogóle albo kalki z angielskiego. To mi nie przeszkadza tak bardzo, bardziej niż to, że czasami słyszę fragment jakiejś rozmowy, albo po prostu gdy wracam do tego w montażu, słyszę, że mogłem powiedzieć coś dużo bardziej precyzyjnie, albo nie udało mi się skomunikować Myśli jak chciałem, albo nie zrozumieliśmy się z drugą osobą. To już jest taka natura rozmowy. Już chyba to kiedyś mówiłem. E, nie zdarza mi się tylko, że o, w tym momencie mogłem powiedzieć coś śmieszniejszego. Teraz wymyśliłem coś bardziej błyskotliwego. To mi się już nigdy nie zdarza, bo, no bo ciężko jest być bardziej błyskotliwym niż ja na co dzień. E, z tym nie ma problemu. Posłuchajcie teraz rozmowy z Kacprem Rucińskim. Stand-up jest brudny, szczery, prawdziwy, taki jak jest różnorodny, taki jak każdy człowiek jest różny, tak samo stand-up jest różny i nie zasłaniasz się niczym, po prostu wychodzisz nagi na scenę i po prostu to jesteś ty. No dobra, widać, że przygotowana no po telewizji odpowiedź, no, nie wierzę ci w ogóle, ale... No właśnie, ja też sobie nie wierzę, Coś w to? No, Starałem się być myślami w teraźniejszości, ale czasem, wiesz, się nie da. Czasem po prostu, nie wiem, wieczór był taki, nie wiem, coś było w tym wieczorze takiego, że wstajesz rano i nie możesz jakby się tylko wyzbyć z głowy. Nic strasznego, nie? Po prostu. Jakieś głupoty. Tak. Ale teraz macie, macie występy w Palladium, macie dzisiaj jeszcze jeden, tak? Tak. No. To, to chyba jednak jest taki trochę, przynajmniej po występie kop energetyczny czy coś, nie? To przywystępujecie dla, ile, ile tam jest osób, kilkaset, więcej? 600, 650. Aha. No, y, no w ogóle dla mnie występowanie w Palladium ma jakiś taki swój dodatkowy urok. Tak? Lubię tam grać, no. Czuję się tam jak w domu. No, grałem tam już parę razy i zawsze tam wracam, i czuję się bardzo dobrze na tej scenie. Aha. No i jest Jesteś skok... rezydentem w Palladium, można powiedzieć. Można powiedzieć. No. Tak? Jest Wiesz, co no... roku właśnie. Myślę, że to cenami, jest takie tak? miłe, jak wchodzę do Palladium i jest pani w kasie i pani w kasie nie ma problemu, że ja mówię dzień dobry i po prostu idę, nie? Przed siebie. To na ciężko ja. I ja tak? ją. No. <laughs> Czasami z tym jest różnie, nie? Kiedyś e, pamiętam w Wiławie miałem granie i przychodzę. I mówię, przepraszam, gdzie, gdzie jest garderoba Kacprocińskiego? Na no, co pan mówi, ale on jeszcze nie przyjechał. <laughs> Okej. Okay. Nie, no mi się zdarzało, że tak, że mnie nie wpuszczali na... Na twoje występy? Nie, znaczy nie chcieli mnie wpuścić na występ. No musieli, tak, musieli, ale to nie tak, iść, że... słyszeć twój stand-up, nie? Mhm. Tak, ochroniarz, ochroniarz na pewno siedzi i ogląda stand -upy. nie ma nic, nic lepszego do roboty. Zresztą no tak, no to no, wtedy to jeszcze właściwie prawie nie było stand upów w telewizji. Teraz jest... Ostatnio cię widziałem w prosacie. No wiem, ten... ale no strasznie to wyszło. I... Nie jesteś zadowolony nie, z tego? Nie, nie jestem w... szczególnie nie jestem zadowolony z tego, jak pocieli leje. Nie wiem, czy zwróciłeś Aha. uwagę. Znaczy, no, ci, którzy nie, nie, nie znają e, jego te, tego tekstu, no to mogli po prostu nie zauważyć, no bo skąd. Ale ja wiem, że zostawili mu same premisy i wywalili puenty po prostu. Więc tak, naprawdę zagrał po... premisy. Aha. Żarty, cieli, no. no już słyszałem o, to, o czymś podobnym, ale tak, żeby ktoś zostawiał tylko.. To jest dziwne. No, nie, no. Wiem, nie ma po prostu kogoś, kto by tam posiedział i no, wiedział, co no, robi, tak? W, w ja nie trzeba robić, nie? W sensie ja, ja po prostu muszę montować to. W sensie być przy montażu. Mi się ale... wydaje, że, tak, że komik zawsze musi być tak. obecny jakiś, tak. ale. Albo ktoś, kto się rzeczywiście na tym zna. No, to teraz bo... będzie drugi program jeszcze, w sensie drugi pilot, bo dwa piloty wy, wypuszczają. Aha. Z lotkiem, z Paczesiem i z Rutkowskim eee, teraz piątek, nie? Tak. W sensie, no nie wiem, kiedy to puścisz, ale na pewno już było. No, niedługo pewnie. Już było, już było a... dawno. Czyli, czyli będą dwa odcinki, tak? Na razie no, tylko i. Dwa, potem... a potem nie wiem, no potem się. Zobaczą, będziemy się bursować czy... pewnie. Aha. Bo nagrane jest więcej, tak? Nie, że... nagrane są właśnie dwa, Aha, zmontowane dwa. są dwa i jakby takie było założenie, że zmontują dwa i wypuszczą. Tak. No i stwierdzili, że teraz wypuszczą, a, a na jesień tam myśleli, żeby to robić jakoś, trochę w innej formie. E, ale też nie wiadomo, nie? Bo to z telewizją to nigdy nie wiesz też. No tak, może im się odmienić w każdej chwili. Tam pół godziny e... było obsuwy i przez pół godziny ludzie, wiesz, myśleli, że już tego nie będzie, a, a oglądali koncert Disco Polo na żywo, nie? Także tak. jest, no to jest taki no target tak, ja, też, nie? Bo ja to akurat byłem, byłem na występie wtedy, ale siedzieliśmy u kogoś w pokoju, co, co miał, jedyny co miał telewizor i zaczęliśmy się zastanawiać w pewnym momencie. Znaczy, zdarza się, że puszczają więcej reklam niż powinni czy coś, ale dlaczego pół godziny, Pół godziny obsługi tego, no bo to było na żywo i po prostu, wiesz, na żywo jest obsuwa i tyle, nie? I po prostu robią to... To było na żywo? To było na żywo, w sensie ten... A? Eee, Dysko Polo tre... a, okay, było na żywo okay, tak. i nie mogli nad tym zapanować i po prostu się wydłużyło Aha, rozumiem. Widzisz. a to to ja no te reklamy, między... przed... te reklamy w tym programie też zabiły nie? mocno, bardzo mocno no ale Polsat też chyba słynie nie? z tego, że lubi reklamy że lubi reklamy, możliwe nie bardziej wiesz... niż filmy, wiesz no, tak na tyle rzadko oglądam telewizję, że nie wiem ile teraz trwa, trwa blok reklamowy. Ja też nie Ale podejrzewam, ale... że z 20 minut to myślę, że lekką ręką potrafi trwać blok reklamowy. Między, między filmami czy czymś, tak? między w trakcie. Też A no w trakcie. No tak, całość pewnie tak. No nie, bo między programami to chyba nie, nie mają chyba czasu aż tyle. To ile to może? 5 minut? Dziesięć? No nie wiem. No nie wiem. Pewnie biorą poprawkę na to, ale to jest trochę dziwne. Ja, ja jak byłem jakiś czas temu w kinie takim multiplexowym w sieciówce, to byłem Zaskoczony, bo nie byłem na tyle dawno, że to było. Na, I na, autentycznie leciało 30-40 minut reklam. No to bardzo dawno nie było. Nie, w takim razie to ja od dawna, wiem, jakby chodzę czasami. No to ja już dokładnie wiem, że 20 minut bite jest y, reklam, prom, tak. jakichś tam promowanych innych filmów. No nie, ale, ale wiesz, ja nie przesadzam. Naprawdę było czter, prawie 40 minut. 20 jeszcze bym. No dobra, to jest tak w miarę, ale jak. Ale a propos, Jak to trwa połowę czasu filmu, to to jest niesamowite dla mnie. A propos tego, co leci przed filmem w kinie, mhm. miałem, ta, miałem taką myśl, że to, jakie reklamy idą akurat i to, jakie filmy promują przed tym filmem, trochę mówią ci, kim jesteś. Nie? W sensie, bo przyszedłeś na ten film i teraz tak. pytanie, czy, to, czy podoba ci się to, co teraz <laughs> leci? Wiesz, tak. I jakby stwierdzasz... Kurde, czyli chyba nie powinienem przyjść na ten film. Po uh -huh. prostu to nie jest dla mnie, Jestem nie. głąbem jednak. No, albo jestem głąbem, albo <coughs> nie jestem aż tak kulturalny, żeby oglądać taki film. Hey. No, nie nie mam pojęcia, ty... jest przeciętny od, odbiorca, no przeciętny odbiorca. Ja tych multiplexów trochę unikam. Nie był też taki okres, że nie chodziłem do kina, ale, ale unikam. Bo jak mogę iść gdzieś i zobaczyć ten sam film, czy coś, to, ten, to nie... Tam jest też trochę jest inaczej. Tam jest tak. Normalne jest, że ludzie mają popcorn. Są kina, w których e, niekoniecznie, nie zachęcają przynajmniej do tego, nie? żeby mieć na czosy i pi, beczkę picia i tego jednocześnie. No przyznam ci się, że teraz jak kino e, już traktuję tylko jako totalnie rozrywkę, w sensie idę sobie na film, mhm. biorę popcorn, kolej, po prostu tak. tyle, nie? I jestem takim typowym widzem Rozumiem. z popcornem, nie? Nie chodzisz nigdy z, e, nad. Zadumać się nad ludzkością. Byłem czy parę tam, razy, oczywiście. No wiesz, czasem jest fajne kino takie, e, czy, czy gdzieś bałkańskie, czy jakieś takie tak. już czeskie. No wiesz, bardzo lubię, nie? E, no i takie filmy ci nie pójdą w jakimś... No, no tak, to prawda, zazwyczaj nie. No. W tym, w którym mieście jest Helios? Sieć no jest. Helios, nie? No jest Aha. Helios? No jest Helios. Okej. Okay. No nie, bo oni, mają, bo oni chyba współpracują z tym z tymi z kinem Nowe Horyzonty chyba w Wrocławiu czy nie czy to jest nie pamiętam czy to należy do tego Nie mam pojęcia. Byłem Też. tam ostatnio i tam jest wiesz nadal takie podejście no to jest duże kino i mają na, te największe sale, mają naprawdę e, takie reprezentacyjne, ale podejście jest nadal troszeczkę takie z kina studyjnego. No nie muszą mieć tam nie wiem, ktoś im tam dopłaca pewnie za to. No kino. na pewno, no tam ja mhm. jak pamiętam parę razy byłem w takim kinie to we trójkę siedzieliśmy, nie? W salce. Aha. Oglądasz jak u kumpla, nie? Na wielkim ekranie. No tak. Też ma swój rok ale z drugiej strony to chyba już wolałbym w domu obejrzeć. No, tak. no tak, wiele rzeczy można bez problemu obejrzeć w domu, więc... Tak. No dobra, a Kacper, powiedz, jaki był jaki był mały Kacperek? W sensie, ja chcesz... chcesz wiedzieć, jaki był mały Kacperek? Nie, chcę wiedzieć, wiesz co... co ty pochodzisz... Pochodzisz ze, z Malborka, tak? Bo ja pochodzę z Malborka Aha. i 20 lat mieszkałem w Malborku. Potem pojechałem na studia do Gdańska i tak zostałem. Tak. W, Gdańsku. w sensie w którym mieście mieszkałem, w różnych miejscach. Mieszkam mieszkałem w Gdańsku. A, a ty, twoi rodzice y, czym się zajmowali? Czy, czy zajmują może się. Moi nie rodzice, y, moja mama y, już teraz no, jest na rencie. Tam, tak. To była konserwatorem powierzchni płaskich, Aha. czyli sprzątaczką, a <laughs> ojciec. A ojciec no taki elektromonter, nie pracuje w tym w światłowodach Aha. telekomunikacji. Jaką mieli wizję dla ciebie na przyszłość? No, wiesz, na pewnie każdy rodzic mieli jakieś, ale jakieś pewnie oczekiwania. Właśnie komunikowali, czy nie? Akurat w moich rodzicach było. Moi, moi, moi, chyba Moi rodzice mieli przede wszystkim oczekiwania, żebym, żebym ja się dobrze uczył w szkole. Szczególnie mama cisnęła, w to, żebym ja miał zawsze wiesz stać mnie na to, żeby mieć 6-0, nie? Średnio moja matka zawsze wychodziła z tych założeń. że ja, ja... ja jestem na tyle mądry, że ja nie, ja nie mogę mieć czwórki, nie? Aha. No. No, i, mieć no i bardzo długo no. nie miałem, nie? Czwórki. W sensie na, na koniec roku, nie? No Czyli i ty... bardzo długo, nie, pod miałem praktycznie cały czas tam 5-0, 5-2, no, ale nie byłem kujonem w żaden sposób, po prostu. Aha. Mało się bardzo uczyłem, ale gdzieś po, po prostu pamiętałem. Po tak No właśnie matka to widziała. Nie? nie możesz mieć czwórki, bo ja widzę, jaki jesteś. No bo ona widziała też ile ja poświęcam, jak mało ja poświęcam Aha. na to i ma, jakie mam oceny, więc stwierdziłam, no dobra, jakby szpiął dwóchkę, no to może te pięć minut dłużej chociaż, nie? obądźmy nad tym zeszytem. <grystanie> no, ale y, wydaje mi się, że właśnie to był ich główny cel, żebym ja się uczył, bo, bo mieli taką wizję, wiesz, taką prosta wizja, że jak będziesz Ej. się uczył jak będziesz się uczył języka i tak dalej, no to będzie ci łatwiej potem znaleźć pracę. No takie proste myślenie. Nie, nie myśleli. Bądź prawnikiem albo, albo piłkarzem. Tak, po prostu żebyś się przekładał do, do nauki. Tak. Tak. No i hmm. y, byli w lekkim szoku, jakim powiedziałem wiesz, w pewnym momencie, że będę robił stand-up. Ojciec I... mi wyśmiał. Pamiętam jak dziś. Tak, do, dosłownie tak, wyśmiał cię? Wyśmiał. Powiedział, y, ja mówię, że będę bawił ludzi. nie, Mam taki teraz plan. Nie? I mu zrobił ty? Ja mówię, dzięki, dzięki tato. To było bardzo miłe. No tak, no to tak, tak się zdarza. Czyli nie nie zachęcali cię raczej do tego, nie? Moje się... znaczy, rodzice zawsze wychodzili z założenia, że jeżeli ja chcę coś robić, to jakby stwarzali jakby z całą swoją mocą Aha. warunki, żebym mógł to robić. Tak, tak samo mój brat. Ale jakbyś robił coś innego, to by się nie obrazili, nie? Nie, no nie, nie. ale wiesz, teraz y, chodzą na występy, bardzo ich to bawi, bo uważają, że to, co robię, jest bardzo dobre i tak. są dumni. I w ogóle ojciec jest, wiesz, największym fanem, ogląda i, wiesz, się denerwuje Aha. i tak dalej. N nagrywa Dobra. jakieś tam rzeczy, wiesz, w telewizji i tak dalej. Więc no, to jest tak, że on się zaśmiał, bo rzeczywiście ja w domu prywatnie jakby byłem trochę inny niż Aha. gdzieś w towarzystwie, nie? Nie jesteś tak typem nie, ja w domu ekstrowertyka taki, i... Jest, nie, nie żartowałem za bardzo. <laughs> okay. Wyobrażam to sobie. No, no spoko, ale, czyli nie było, nie było kogoś w, w, w rodzinie, czy coś, kto się tak bezpośrednio zainspirował do tego, że ktoś tam, nie wiem. Nie. właśnie mama, czy nie, nie, nie wiem, nie, nie. ciotka opowiadały kawały na tym, nie? Dwójek często opowiadał dowcipy, ale Aha. to nie był żaden inspirator, nie? Po prostu. No tak. Nie, ale. Ale jakiś inspirator? Brzydko Chyba... brzmi. Brzmi może dziwnie, ale teraz już jak jest, już jest, powiedziałeś. w karetce, nie? Masz inspirator, tak. <laughs> e, ale pamiętasz takie jakieś wczesne doświadczenia, Też, Bo wydaje mi się, że zawsze jest tam gdzieś zalążek tego, może w dzieciństwie, że no właśnie, coś tak. zrobiłeś, coś, że ludzie się zaśmiali albo tak, pokazałeś Bardzo często coś to i... robił i w podstawówce, i w średniej, i na studiach. I rzeczywiście to rosło we mnie, nie? Tak. E, to poczucie humoru i ta taka odwaga, żeby to jakby eksponować, nie? No to rosło, rzeczywiście to była ta krzywa. Czyli, czyli jednak byłeś może bardziej cichy, ale lubiłeś się popisywać, nie? Czy, czy, lubiłem, czy być tak, aha, tak. okay. lubiłem być zawsze duszą towarzystwa, tak, lubiłem być w centrum uwagi, ale rzeczywiście w domu byłem taki przytumiony, nie? nie czułem, żebym miał teraz rodziców bawić, nie? Nie, nie czułem tego, w sensie tak. wolałem bawić jakieś tam środowisko, gdzieś towarzystwo. No tak, jasne. W no. szkole jest zawsze dobra publika. też nie? Bo... W szkole dobra publika, wiesz, mieliśmy różne nauczycielki, gdzie niegdzie było pole do popisu, bo niektóre po prostu nic nie kumały. Nie? Żartu. I można było żartować w taki sposób, że tak. widzisz, że krafią ją załywa, nie? I ona, Bo ona nie wie, że Łatwo było ją heklować, bo my, my, my nie miałem, miałem polonistkę, która no, na bank tego słucha teraz. <ślawni> <Na> bank, <ślawni> tak tak się Moja polonistka ze średniej szkoły. No i taki jeden przykład, który tak trochę to pokazuje w ogóle moje podejście, że ja po prostu... Moja poloniska do, do trzeciego roku, do trzeciej klasy w średniej szkole yy, miała mnie za totalnego pajaca i debila, nie? Bo ja miałem wyjebane jakby, nie? Ogólnie, naprawdę. Ja już w średniej szkole miałem naprawdę wyjebane we wszystko. A i tak miałem piątki. Chyba w sensie, tak? naprawdę mi to tak lekko przychodziło, Aha. że było mi głupio, bo no. inni na nie patrzyli i wiesz, no była zawiść, nie? Ewidentnie. Aha. No i babka pyta, że w trenach Kochanowski mówi, wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, droga Orszulko. Mhm. Czy ktoś chce zinterpretować te słowa? Mówi, że ja, nie? No, słucham Kasper. Ja mówię, no, że okradła go, nie? I ona po prostu była załamana Aha. tym, co ja powiedziałem. I w ogóle widzę, że, że jakby ten żart... Nie wszedł, nie? W ogóle nie wszedł. Jeszcze najgorsze było, że połowa dziewczyn w mojej klasie też. O, bo... Aha. Czy ogólnie... Jak on to źle zinterpretował. <laughs> A więc, mały Kacperek się sprowadził. śmieje. <laughs> to było bardzo śmieszne. Tak. No i takie rzeczy się robiło. Ale jakieś akademickie zainteresowania wykazywałeś? Sport. W sensie... Sport. Sport. Ja dużo w sporcie, tak, tak. No ja WF wkończyłem. Prawda no tak. gospodarowanie w turystyce. Specjalność, także... Ale, yy, ale miałem skok przez kozła. W ogóle miałem zajebiste, W ogóle, Jak patrzę sobie na moją edukację, no to kurwa, wybór miałem idealny, jakby w punkt, nie? Żeby tak. tam dobrze się, dobrze się czuć i bawić, za dużo nie robić, nie? Bo miałem technikum hotelarskie tak. i co chwila było wolne, bo była jakaś konferencja. Albo Aha. mogłeś mieć wolne i pojechać na konferencję, obsłużyć, wiesz, być kelnerem. Aha, okej. Okay. Jeszcze zarobić czasami, wiesz, kurwa zajebiście. Miałem kolegów z liceum, nie, nie możemy wyjść teraz, wiesz, mamy jutro, mówię, ja tak. dobrze wybrałem. No a potem na studiach miałem takie zajęcia jak gry i zabawy, normalnie przez pół roku. Um, Relaksację, moja ulubiona... Relaksację miałem. Był taki przedmiot? Był przedmiot relaksacja, polegał na tym, że grupa wchodziła do pomieszczenia, gdzie były leżaki, kładliśmy się wszyscy na leżaki, było ciemno, była włączana muzyka szum, fal tak. i pani, która to prowadziła. Nie, no wkręcasz mnie, ja nie, nie byłem na awf cię, więc nie mogę zweryfikować. Nie, nie wkręcam cię. Tak? Każdy, kto był na AWF-ie może to potwierdzić. Mhm. E I pani mówiła, twoje ręce robią się mhm. ciężkie i tak dalej, i tak dalej. I zaliczenie polegało na tym, że każdy z nas po kolei miał zajęcia, miał swoje, pop... na których po prostu mówił, się, tak, tak tak twoje ręce. No nie, bo to, jest, bo to jest w ogóle bardzo przydatna umiejętność chyba, tylko... Nie, nie, nie, nie. ale serio, bo, jest, <laughs> wiesz co, bo niektórzy w ogóle chyba o tym nie myślą i, i może nie może znaczy, na To nie nie, relaksacja sama tak, w sobie, tak, tak, tak, tak że my, to, umiejętność się, odpoczynku w ogóle, tak, nie? ale żeby cały Luzu. rok się tego uczyć, to nie, to nie wiem, czy, czy to jest konieczne. Wykładanie nie. relaksacji no my może mieliśmy, niekoniecznie. No stary, my mieliśmy egzamin z rzutu podkową. rozumiesz? No. Także to były takie <głos> studia <głos> no, Drogą eliminacji to wybrałeś? Nie, po prostu lubiłeś sport i myślałeś, że Ale wiązałeś z tym wtedy swoją przyszłość jakoś? czy Kiedyś, już nie? Już... Jak byłem młodszy, to wiązałem bardzo dużą przyszłość z piłką nie? No, tak. bo Piłka nożna swoją moją miłością do, do dzisiaj e, Czyli klasyk, <głos> można powiedzieć e, I dużo, bardzo dużo grałem w piłkę I też miałem grać w klubie, ale mama mi nie pozwoliła chodzić na treningi, bo się o mnie bała, bo Aha. na Pomezani były treningi, ja to było w parku i późno one były i już było ciemno jesienią, wiesz, Aha. i powiedziała, że on, wiesz, nie mieli samochodu, nie, nie mieli jak mnie tam odbierać, tak. no i stwierdziła, że, że ona nie będzie tam ryzykować, że ktoś mnie tam w krzaki, wiesz, no, trochę ją rozumiem, nie? Aha. teraz szczególnie jak mam dziecko i tak dalej. No i kto wie, no, czy, czy coś by ze mną, ze mnie było, czy bym wiesz, teraz naparzał Aha. w trzeciej lidze gdzieś, <kurwa> w Pomezani czy gdzieś. W to bardziej chyba w siódmej, ale, ale gdzieś, no. Ale zastanawiasz się na tym, tak masz im trochę zazłoć coś, że nie nie, nie, nie knęli ja ci to. Tą... Fajnie, fajnie sobie chyba to wszystko poukładałem, że wszystko, co się dzieje, działo, jest, jest po coś, jest, jest zawsze dobre, nawet jak za no. na pierwszy rzut oka wygląda źle, i lubię na swoje życie spojrzeć tak z bardzo wysoka. I wtedy te rzeczy są takimi małymi punktami, jak patrzysz Aha. na całe życie, że mówisz, dobra, i je jebać to, nie idziemy tak. dalej. No. A w którym, to w którym momencie się pojawił taki, nie wiem, scena w ogóle dla ciebie, bo, bo to pewnie jeszcze było... Sama przed, scena, przed, przed scendapą, jako taka, tak, wiesz, czy... szeroko właśnie rozumiana scena, to ja odkąd pamiętam, miałem ciągoty, nie? Ja byłem i w konkursach recytatorskich, i w kółkach A. teatralnych. I w teatrach młodzieżowych, wiesz, cały czas. Uh -huh. I, I dwa razy startowałem, wiesz, do szkoły teatralnej w Krakowie, nie? Dwa tak. razy z rzędu, jak już byłem na AWF-ie. Gdzieś uh -huh. miałem ten marzenie, żeby zostać aktorem, nie? Tak. Długo też tak. Jakby aktor i pił piłkarz, to były takie moje, nie? Uh -huh. Też chciałem mieć kabaret, tylko nigdy nie trafiłem na akurat ludzi, z którymi mógłbym to robić. Uh -huh. No i w końcu zobaczyłem Adiego Marfiego. Delirious po dwóch minutach wyłączyłem i stwierdziłem, że co tam się kurwa odwala, nie? Że z czego ci ludzie się śmieją Aha. Że to jest dramat to jest. To jest wulgarne, obleśne jakby co to jest, nie? Tak, Taka była, twoja Taka pierwsza była moja reakcja, że... pierwsza reakcja na stand-up. No tak, dlatego... bo to jest taki bardzo agresywny w sumie w swoim... Tak, ale dlatego na przykład jak ktoś się pierwszy raz na stand-upie, jak ktoś pierwszy raz widzi stand-up i mówi, że to nie dla mnie, na maksa go kumam mhm. i absolutnie wierzę, że wiele z tych osób wróci nie i będzie, tak. i będzie mega fanem. Nie? Tylko rzeczywiście jest coś, naprawdę zmiana myślenia w ogóle o wszystkim. Nie? To jest mhm. w ogóle przestawienie wiesz, logiki nawet. Tak. Szczególnie jak na przykład wychowany jesteś na kabaretowym żarcie i nagle wchodzi stand-up, no to musisz mieć czas na to, stare, żeby w ogóle. Moment. To w ogóle, jakby. Ja muszę inaczej się do tego ustawić. Okay. No, nie? no tak, bo jak Ten zdajesz... koleś nie powie mi, teraz jest żart. Aha. Nie, ja muszę go znaleźć sam, na przykład. Nie? Tak. To jest lepsze. Ale no jak zdajesz że do szkoły teatralnej, czy ktoś zdaje, to, to też pewnie może myśleć, że to jest. że na scenie. Ktoś nie powinien się tak zachowywać w ogóle. Nie, w sensie, na scenie jest miejsce na coś bardziej ułożonego i kulturalnego no, i tak dalej. No, nie? widzisz, właśnie w, szkoda, że ludzie mają czasami takie myślenie, że coś jest takie i, i niech nie będzie inne, bo wiesz, no to gdyby wszyscy tak myśleli, to my dalej byśmy grali na trzech aktorów i chór, nie? No tak. Więc spoko jest myślenie, Spoko, jak ci to wiesz. Jeżeli się rozbierasz na scenie i czujesz to, rób to, nie? No ja na to nie pójdę, ale Aha, ja ci, jeżeli... Miałem chodzi. zapytać, czy w, czy w burleskę chciałbyś może... Męską? Też jest, nie? Ponad, tam nie jest, jest, jest, oczywiście. Mhm. Znaczy, nie wiem, czy w Polsce chyba tak średnio, ale czasami pewnie ktoś tam się z zagranicy pojawia, nie wiem. No e, jest to chyba burleska, nie? No jest, Jakaś tam jest, no. Tak, bedique, nie? Tak. No ja nie kumam tej sztuki, nie? W sensie... Osobiście. Ale co? Nie mogę zabronić, nie powiem mi, nie róbcie tego, to jest tak. złe, nie róbcie tego. Aha. Oczywiście mam czasem takie myśli, ale nigdy tak. <grym> ale co, żeby przeszkadzać jakoś to, że ktoś. Yy... Właśnie to jest dobre pytanie. Nie przeszkadza mi to, tak, nie więc przeszka nie, bo nie, Może bo nie, źle sformułowałem, to, ale. Nie, to, ale wiesz, no właśnie. Co z ci się strony... w tym nie podoba, bo może o to mi chodzi, że. Coś w sensie nie uznajesz tego za yy, jakąś yy, godną formę sztuki, tak? że ktoś się rozbiera. Jeżeli czy... ktoś jest w tym dobry, to możliwe, że jest to coś. Ale hmm. jeżeli ktoś jest w tym słaby, albo przeciętny, albo tak. czasem żenujący, no to ni nigdy chyba, w żadnej sztuce, w stand-upie też widzisz ty pana open mic'u i masz takie, ja pierdolę, zejdź człowieku, boże, co to jest, nie? Tak. To jest straszne. Oczywiście ja jestem na etapie już głupawki, nie? Jak widzę kogoś, kto jest, wiesz, żałosny, to no tak. <śmiech> jakby kurwa, co to jest, nie? No tak, no. I też nie powiem mu, stary, nie rób tego, ale z drugiej strony, gdyby on mnie spytał o feedback, mm -hmm. to musiałbym mu szczerze powiedzieć, że no na tę chwilę jakby to jest straszne, nie? Mm -hmm. Co Ta, Tak byś powiedział? Tak. Ja już no, raz uh -huh. czy dwa tak powiedziałem, okay. bo ja sobie myślę, że są ludzie, którzy pytają cię o feedback. I ty możesz im mówić pięć minut, co zrobili bardzo źle i powiesz jedną rzecz, że to było dobre mm -hmm. i oni się będą tylko tego trzymać kurczowo, że to było dobre i potem w, w rozmowie z kimś innym są w stanie powiedzieć, no Kasper powiedział, że to było dobre, nie? Tak, że to fajnie, że on tak myśli i ja będę teraz dalej, dalej, wiesz, dalej będę sobie tam kombinować No możliwe, nie? tak. To no, ciężko to, ciężko to... mi to się postawić w takiej pozycji, bo ja mam chyba na odwrót, że mi mogą ludzie mówić dobre rzeczy, ale ja się uczepię tej jednej No i to jest właśnie to jest ta złej, postawa, ale... którą powinieneś mieć, żeby się rozwijać. No wiadomo. No tak, ale to, że, to też że jest chyba... Pochlebstwa po, po ci usypiają. Jakby jeżeli masz swoją widownię, która na ciebie przychodzi, już cię lubi i w cokolwiek im powiesz, oni się bawią, no to to jest ten moment, w którym już musisz zacząć uważać i być czujnym i czasem nawet sam siebie gdzieś pchnąć w jakieś bardzo dziwne rejony, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie jesteś, w jakim tak. miejscu. E, i, I wydaje mi się, że zajebiście mieć swoją widownię, ale jest to bardzo duże ryzyko w pewnym momencie, Aha. że możesz po prostu zasnąć. Tak, tak, jak najbardziej. I już się nigdy nie obudzisz, albo się obudzisz jako wiesz, jakiś żul, który nie ma co ze sobą zrobić. Tak. O, ostatnio słyszałem takie gdzieś właśnie chyba w komentarzu coś określenie ży, życiówka. Ja nie wiem, to się pewnie wzięło jeszcze właśnie może z, z kabaretów, czy coś, ale chyba chodziło o to, że ktoś robi cały czas ten sam program, nie? A, życiówka. że. Że to już jest jego życiu Na przykład że on będzie... 10 lat potrafi kać tak, to. No, tak. No. Więc to też, też pewnie jest możliwe. Też mogą się. Nie wiem, czy u nas no. będą tacy ludzie, ale może za jakiś czas, jak będzie wystarczająco No to jest taki one, scena, one hit wonder, nie? Coś takiego, no. No dobra, czekaj, bo, bo tak trochę przeskoczyliśmy, już gadamy o, o scenie samej, ale. Chciałem się dowiedzieć, jak tam, jak tam dotarłeś do tego stand-upu. Wcześniej robiłeś jakiś kabaret czy coś takiego? I robiłem, intro przez ro, robiłem, później, przez, czy... robiłem przez rok kabaret i stwierdziłem, że ja nie mogę być w kabarecie. No nie? A gdzie znalazłeś tych, tych ludzi w kabarecie? ludzi, w ogóle, z którymi mogłeś występować? E, no, przez teatr Wybrzeża Aha, nie? No też. też tam. No, tam wszyscy się zrzeszali, którzy coś tam wiesz, co chcieli robić i tak dalej. No, i tam miałem dwóch kumpli, z którymi zaczęliśmy to robić no i też stwierdziłem, że akurat też w tym czasie zacząłem robić stand-up no i ten stand-up, jak zacząłem go robić mówię, dobra, no jakby nie mogę robić kabaretu muszę robić Aha. To, to w którym to było roku? A, nie, 90... nie. <laughs> w 2008 roku z, Aha. pod koniec i, i premierę dla ludzi miałem. Pie... pamiętam 15 stycznia 2009 ale jak to premierę dla ludzi? W sensie, że robiłeś to najpierw dla, dla znajomych Dla znajomych pokaz tylko. i tak Aha. dalej. I taki pierwszy mój występ, pamiętam, wiesz, tak. stworzony normalnie, że też byli znajomi, ale normalnie też ludzie, nie? Aha. I to zagrałem przy okazji, pamiętam, jako support dla w gorącej wodzie kompanii, na dla improwizacji, nie? Mówię, ty mogę zagrać? 20 tak. minut programu, wiesz. To jeszcze się nie, nie reklamowało w ten sposób jako standard. Nie, przecież nie, po prostu no to, to bardzo długo się solo. nie reklamowało. W sensie tak. bardzo ciężko było to reklamować. No przecież jak ja... Zaczynałem, to nie było żadnych klubów, open miców, stand-upów, nic nie było, były kabarety wiesz, i tyle. Tak. I żeby się wybić miałeś albo opcję, y, którą sobie obrało y, tam bardziej stand-up Polska, że robimy to od piwnic i w końcu wyjdziemy sobie na powierzchnię i, i tyle. Ja stwierdziłem, że o wiele szybszą formą, żeby wiesz, się wypromować, czy y, żeby gdzieś wejść na jakiś status popular popularności, są przeglądy kabaretowe, z których idziesz potem, telewizja kabaretony, tak. wchodzisz w te kabarety, bo to jest rozrywka w Polsce uh -huh. i starasz się pokazać ludziom stand-up. Oczywiście ten pierwszy stand-up, jak sobie teraz o nim pomyślę, był bardzo kabaretowy. Przez co też łatwiej było mi wejść w ten, w ten rejon i tam się pokazać uh -huh. i gdzieś się od, obronić. No, ale wiesz, no, byłem zapowiadany jako kabaret. byłem zap... no tak. Na plakacie miałem stand-by comedy, rozumiesz? Standby? No, tak, standby komedii No, no mam, że jak się, wiesz, mam mnóstwo anegdot. Jeśli się nie pojawisz, to ktoś inny może przyjść na to miejsce. Albo po prostu standby komedii i ja staję i robię. czekasz. I czekam. Ale mam, właśnie mam mnóstwo anegdot związanych z tym, jak ludzie nie byli w ogóle gotowi tak. na to, nie? Żeby ten... no, ja miałem takie grania, gdzie ludzie łapali się za głowę i nie wierzyli w to, co słyszą ze sceny. Aha. Po prostu nigdy nie słyszeli, żeby ktoś mówił o seksie w ten sposób, żeby ktoś na przykład był tak wulgarny, ale też, ale też tak śmieszny i tak, tak. dosadny, nie? Więc to... no super, to były piękne czasy, ale rzeczywiście trudne dla stand-upera. A, a miałeś taką zawsze na, naturalną zdolność publicznego mówienia, występowania, czy, czy, czy to jednak stopniowo po prostu to nabiałeś, bo no, ja tak sto... długo się interesowałeś tym? Jak sobie oglądam pierwsze występy, to Różnie, no, ale to chyba każdy tak, tak. No, nie, ale nie, nie, miał, ale jak... nie, miałem w ogóle nie właśnie miałeś olbrzymiej super... tremy, jak pierwszy raz się pojawiałeś na sobie, bo wcześniej miałem to dużą tremę, miałem dużą tremę, ale nie wiem jak to ująć. Ja na przykład, jak y, miałem konkursy recytatorskie y, w średniej szkole, na przykład jeździłem na Wojewódzkie jakieś tam się dostawałem, wiesz, jakieś takie. No to ja pamiętam, że to był naprawdę ciężki moment, te, ta godzina przed graniem, wiesz, przed tym graniem. No wstępem, tak. Jasne. Że, no, Jezus, rozwolnienie, jelita, w ogóle nie Aha. mogę się, w się, no strasznie. Ale nagle wiesz, zacząłem robić stand-up i przy stand-upie w ogóle tak nie miałem, nie? nie tylko przy niektórych występach tak się bardzo denerwowałem, nie? Takich, Aha. wiesz, typu telewizja teraz, nie? Tak. Musisz wyjść na kabareton dla ludzi, gdzie przed chwilą, nie wiem, była Mariolka, no nie? No i ty wychodzisz i mówisz się Manko, nie? I oni. Siemanko, I kurwa, o co mu chodzi? I, i, i mówisz pierwszą, pierwszą kurwę, gdzie oni robią... Wiesz... O. No. Czyli, aha, czyli jakiś był, był taki dla ciebie już wtedy mały przełom, że jak wychodzisz ze stand-upem, to jesteś bardziej sobą czy tak. coś i czułeś się z tym inaczej, nie? Tak, i, i wiem, wiem, że to jest dobre, co robię i po prostu kilka razy już to zrobiłem i ludzie się aha. jakby śmieją, więc jest wszystko dobrze. No tak. nie? To już jest sprawdzone w jakimś stopniu. Więc ja wy, wyjdę i po prostu zrobię swoje. Miałem tak ustawiony ten cały set, że w pierwszych dwóch minutach miałem dwa mega strzały, to nie? które hmm. miały mi otworzyć drogę dalej, które tak. miały mi wyluzować. Wychodziłem, dwa pierwsze strzały, ludzie mega reakcja, więc ja miałem takie, jestem, ok, jestem w domu, że dalej już wtedy. na spokojnie budować. No i tak. tak. Znaczy, normalnie, czyli pier, pamiętasz taki występ, który uznałbyś za pierwszy? czy znaczy, nie było jakieś takiej wielkiej już wtedy furtki dla ciebie, bo robiłeś inne rzeczy wcześniej, tak? W sensie, mhm. znaczy, nie był to jakiś szok, tak, że o, to jest pierwszy występ? Nie, rzeczywiście z czegoś to tam wynikało i też te jakby jakieś tam zdolności czy doświadczenia aktorskie na przykład mi się bardzo przydają, przydawały w stand-upie, nie? Żeby tak. tam zbudować jakąś postać, czy jakąś dykcją operować, mhm. nie? Nienaganną na przykład no, no to to wszystko gdzieś tam procentuje, nie? Ch ch ch chodziliśmy wcześniej na jakieś warsztaty czy coś, jak się przygotowywałeś do, do akademii? Te, te, te, teatry, no, nie? Czy, tak, no, tak. Nie musiałeś, tak? No, nie musiałem, ale chciałem, żeby się dostać. No, no nie. teoretycznie nie musiałeś, to prawda. Nie musiałem. Nie, wiesz, i śpiew robiłem w ogóle wszystko, Aha. robiłem, żeby tam no, się no dostać. No, nie? no, To jesteś wszechstą. Czyli jakby coś się nie udało, to możesz zostać jeszcze Wiesz, albo mogę też w tak. y, stand-upie zacząć robić, wiesz, śpiewać, no tak, przebierać się, czemu tak. nie, nie? Zastanawiałeś się nad tym, żeby robić właśnie takie... By... Ja y, czuję, w sobie, taką, tak, czuję mhm. w sobie taką... Tak, czuję w sobie taką e energię wewnętrzną, która mi mówi Kasper, nie musisz tylko gadać do tych ludzi. Możesz, mhm. możesz zabawić się tym, co masz, nie? a masz już dużo, jakby zrób coś tym, nie? Mam coś takiego. Zresztą Hej. Bez spoilerów, ale mam teraz nowy program, który właśnie tworzę i od miesiąca sobie go testuję. Zresztą Aha. też pod koniec sierpnia mam testy w Warszawie jeszcze. I tam mam coś, no nie, Aha. co jest lekkim już, znaczy albo mocnym dla niektórych, pewnie, złamaniem. Tak. To mhm. No dobra, to tak, to nie spoilujemy. Nie. Czyli rozumiem, też, też się przygotowujesz w ten sposób, że piszesz dużo. Przynajmniej teraz, tak? Duży blok materiału i dopiero go testujesz. Po prostu i... Po prostu robię... Cały, sensie, piszesz, cały... Wszystko? Tak. Aha. Cały wie... program mam. No, ja już inaczej nie, nie, nie będę pewnie pracował. W sensie mam tak, że program zjeżdżam, koniec, dobra, no to siadam i tak. piszę następny program godzinny, nie? Tak, Solo. ale nie, że jakoś kawałkami nie, sprawdzasz, czy nie, nie. wszystko naraz? Nie, wszystko naraz. Mam taką, taki system, że godzinę piszę. Czy godzinę piszę? Piszę godzinę. <śmiech> jest gotowa <godzinę>, godzina. <śmiech> I jest godzina. <śmiech> I gram dla, zna dla znajomych, przyjaciół, Aha. wiesz, robię taki pokaz. Zawsze to robiliśmy już za belardem, z Abelardem, z jeszcze bez cenzury było. Też robiliśmy taki manewr. I to jest miarodajne jakoś? Jak grasz dla znajomych i tak wiesz, dalej? Co, powiem ci, że grasz dla znajomych i oni się w pewnych momentach śmieją. Potem mówią ci, że to jest zajbiste, to też i to i to. Potem grasz pierwsze granie testowe dla ludzi, już takich normalnie mhm. za bilety. I oni też się bawią, ale w innych miejscach. No tak. I na przykład tu, gdzie ludzie powiedzieli, że to jest kurwa zajebiste i tu masz ciszę na tym na przykład. Aha. I masz tak. mindfuck, mówisz, co tu się dzieje, nie? No tak, szczególnie komicy czy coś. O, no. to jest ekstra no. żart, super, a to się okazuje, że jednak no, no, no, Że ludzie mają takie mm, inne podejście. Chodzi, nie? Tak, Może tak. uh -huh. prościej troszkę, daj nam coś. Nie, no ale okay. właśnie też zauważam, że i też idę w stronę żartu, który już widzę, że nie wszyscy tak. łapią, czy nie wszystkim się to podoba. Tak. Spoko. Jakby to też jest w porządku. że no nie można jakby uzurpować sobie prawa do widowni w Polsce. Nie? W sensie nie, nie możesz chcieć wszystkich mieć, żeby każdy cię lubił i tak. cenił. Tak. Nawet sobie kiedyś wymyśliłem, że jak masz połowę ludzi, którzy cię kochają i połowę, którzy nienawidzą, to chyba robisz fajną, ważną rzecz, nie? Tak, tak mi się wydaje. No, że... Niektórzy twierdzą, że powinna być część ludzi, którzy, którym się to nie podoba. Stawiać stawia cię na ziemię cały czas, nie? że nie masz e... tak, że wszyscy ci No tak, podoba. to też, ale nie, że nawet jakby w tej sali, co tam na ludzi, jest ludzi, którzy przyszli na ciebie, że część powinna być niezadowolona czy coś, no bo to znaczy, że to co robisz jest nie wiem, nieoczywiste, nie, nie coś tam. Dokładnie tak. tak. Nie? Ale, no ale, pół na pół to chyba też, znaczy nie wiem, czy mówisz ogólnie w całej Polsce? Nie, no tak wiesz, się... pół na pół tak w cudzysłowie, nie? Tak, jasne. A, no dobra, a to, no to już muszę zapytać, bo teraz mnie to, to ciekawi, ile pracujesz nad taką godziną w takim razie zanim, czy nad tym programem, zanim wyjdziesz z nim przez pierwszy raz. Przez pół roku chodzę sobie, tak. rozmyślam, czasami jak mi coś wpadnie, jakaś myśl czy żart, spisuję, spisuję, spisuję, spisuję nic z tym nie robię, tylko po prostu sobie spisuję. Tak. No i w pewnym momencie mówię, dobra, no to jadę na trzy dni pisać program. Aha. No i przez te trzy dni piszę program, spis spisuję wtedy wszystkie te rzeczy, które spisywałem przez pół roku. Taip. Zaczynam sobie o nich myśleć, wiesz, rozwijać, pisać. No i po tych trzech dniach często mam te 40 minut, 50, Aha. potem sobie jeszcze dopisuję, dopisuję i układam. I jest program, więc ja ten program tak naprawdę napisałem w sześć dni więc no prędkość 6 dni plus jest te bardzo dobra. Roku tam... plus pół roku życia głowie, z tym, tak, ale tak. Tak, tak. tak, ale takie, wiesz, fizycznie, no żeby 6 dni siąść i napisać godzinę, z której najczę najczęściej tak około 40 minut zostaje. Mhm. No i potem sobie, wiesz, jeszcze pracuję, żeby tam te 50 było, nie? Ja, ale nie kusicie, żeby po drodze testować te rzeczy, rzeczy co wy bo cały nie. czas pewnie masz jakieś rzeczy. więc... Nie, występie, bo też więc... y, lubię myśleć całościowo o programie, Aha, ja no lubię właśnie, myśleć do tego na przykład, miałem. że... Ten monolog może gorzej wejść, dlatego że jest po tym monologu, albo w tym monologu zajebiście będzie zrobić powrót do tamtego monologu. nie? A jak sobie gram osobno, no to po prostu no gram tak, osobne monologi. Tak. A lubię mieć całość taką, że widz się czuje, że jest na takim trochę spektaklu. Nie? Tak. Ale no. że, że tam powinna być jakaś. Myśl przewodnia, jakieś tak, klamry, klamry. Kurwa, jakieś powroty, to jest. Mnie to jara, nie? Konstrukcja mhm. w ogóle mnie bardzo jara. Dlatego ja się w ogóle zajarałem Dave'em Szapelem, tym jego pierwszym, Aha. gdzie on ma no, taki powrót w płęcie, że. Tak, tak. Skuwa petarda, nie? Jeżeli chodzi o konstrukcję, to jest zajebiście zrobione. Tak, no to jest dużo in inne doświadczenie. Dużo fajniejsze, chyba ogólnie, występować dłużej niż 10 minut. No 10, dobre 10 minut jest ekstra, ale nie masz, nie masz tej możliwości za bardzo tak prowadzić powoli w swój świat, coś no nie, tam zrobić. No, no powiem ci, że jeżeli ktoś gra 10, 10 minut i uważa, że jest super stand to niech zagra pół godziny. I zobaczy, jaka to jest kolosalna różnica tak. między byciem na scenie pół, 10 minut, a pół godziny. Jasne. Bo między pół godziny a godziną już nie ma według mnie takiej różnicy. Ale między 10 minut a pół godziny jest mega. Tak, Jak Tak, myślisz? Znaczy tak, pewnie różnica jest rzeczywiście mniejsza, ale wydaje mi się, że też jednak to dodatkowe pół godziny to już jest łatwo, no jeszcze tam, naprawdę musisz się postarać, żeby ludzi nie znudzić, nie? w sensie jakby, jak nie masz nic takiego do przekazania, czy nie ma jakiejś dynamiki w tym. No tak, no, to... To, no dlatego, żeby zrobić dobrą godzinę, no to, no trzeba się napracować też trochę, wiesz, tak. bo ten program teraz będę nad nim pewnie jeszcze z dwa miesiące pracował, po prostu mhm. siedział i na tych, te, na tych, wszystkich występach będę widział, jak ludzie reagują, gdzie nie reagują, gdzie, po, gdzie coś, wiesz, jeszcze porobić. Jasne. Więc myślę, że tak po dwóch miesiącach ten program dopiero będzie taki, jak ja chcę. Nie? Uh -huh. że, że jestem w, w 100 zadowolony, choć teraz jestem bardzo zadowolony nie? z niego. To że się Cieszę że mi tak... Że, Ma, że wyszło mi. Nadajesz tytuł od razu, czy coś? Czy Mam, później tytuł. Się, tak? Mam tytuł, w ogóle też jestem zajarany, bo no. lubię, lubię ten tytuł. Nie chcesz mówić? Tytuł brzmi Bóg jest mięsożerny. Ok. No od razu skreślasz wegan ze swojej listy tych gości. Mam o weganach, także zapraszam Aha. vegan. Mam, mam monolog o weganach. Nie wiem dlaczego przyszło mi to pytanie do głowy, bo chyba znam odpowiedź, ale są tematy, których nie poruszysz? Znaczy tematy, od których stronisz może jednak? No jest coś w tym, że stronie od polityki na przykład. Aha. Nie chcę mi się w to wchodzić. No tak. Nie czuję od tego, nie, nie znam się, po prostu jestem, jestem, od razu robię się smutnym, sfrustrowanym człowiekiem, jak myślę o polityce, bo bardzo mi się nie podoba to, co się dzieje i jakoś tak, jest to tak dla mnie smutne, że nawet mi się nie chce tak zażartować. Nie? Tak. Też mam coś takiego, że jest temat Holokaust, na który jeszcze mi żaden pomysł nie wpadł, żeby cokolwiek zrobić, żaden żart. Mało żartów o Holokauście mnie też bawi, ale są, które mnie bawią. Mhm. E... Ale to nie znaczy, że nigdy nie zrobię o Holokauście, Tylko po prostu do tej pory tak. nie, nie przyszło, nie było mi dane, wiesz, coś tam wymyślić z tym. Nie? Mhm. No to, to takie mi przychodzą do głowy, że rzeczywiście tu mam jakiś taki ząk. Tak. Ale A... to cieszę się w sumie z tego, że nie, że nie mam tej polityki. Jakby chcę. Da nie chcę, żeby ludzie przychodzili i się śmiali z tego, co mają, wiesz, na co dzień. Tylko chcę, żeby przyszli i w ogóle weszli w mój świat i zapomnieli o tym, co mają na co Aha. dzień, a nie im przypominać ze sceny, nie? No tak. Wiecie, co macie na co dzień? Wiemy. Chujowo, chujowo, stary. No to na razie. No dzięki, stary. Kurwa. No, dobry jest. Tak, tak. No nie, no to też strasznie, straszliwie ludzi dzieli, nie? Bo no strasznie mm, za, ludzi za, Zanika. Y racjonalne myślenie, bardzo emocje przejmują. No stajemy się kipolami po prostu. Jedni są zawisłą, inni zalegią i koniec. Tam tak. nie ma gadki, nie? Tak. Wspomniałeś coś takiego, że tam że żart bardziej kabaretowy, czy coś, czyli jednak jest tam dla ciebie jakaś taka wyraźna granica między kabaretem a stand-upem, czy innymi formami? Oczywiście, no że dla mnie, jest... Coś jak... że że dla dla mnie jest wyraźna tak? granica między stand-upem a kabaretem. Dla mnie to są zupełnie dwie różne formy tak. sztuki. I niektórzy popełniają według mnie ten błąd, że jakby biorą pryzmat kabaretu i przez ten pryzmat oglądają stand-up mhm. i twierdzą, że stand-up jest zbyt wulgarny. Nie, nie jest Aha. zbyt wulgarny. Czasami jest wulgarny i tak. może być dla ciebie zbyt wulgarny, ale nie możesz stwierdzić, że stand-up jest zły, bo jest wulgarny. No tak, nie jest No i, i, i no jest Ludzie granica, oceniają no, wszystko nie? przez pryzmat, siebie oceniają, więc dlatego stąd te Stąd tak ogólne osądy, nie? No wszyscy patrzą przez siebie, mimo że wydaje mi się czasami, że to jest jakaś obiektywna bardziej opinia, co oczywiście jest niemożliwe, ale, no ale tak, takie tak. mam wrażenie, że ludzie... Ale zobacz, ile by wypowiedzi zmieniło, gdybyś dodał w mojej opinii, nie? Albo według mnie. No, no to tak, jest zupełnie... Tak. Albo dla mnie. Zupełnie inne zdanie, nie? No tak, wtedy pewnych rzeczy już nawet nie mógłbyś chyba mówić, bo ludzie często właśnie podpierają się takim ogólnym stwierdzeniem, że to, to jest właśnie niepoprawne, czy tak nie wolno, czy coś tak, więc to no. jest takie bardziej myślenie, że ogólne, że tak nie może być. Jak powiesz kobiety do garów, to dziwnie brzmi, ale jak powiesz według mnie kobiety do garów. <głosy> Ty trochę to zeszyłeś. Trochę to zeszyłeś. Jest, jest tak samo źle, ale masz rację. Już trochę bardziej bierzesz odpowiedzialność za... No, bierzesz za... odpowiedzialność i kobiety robią takie... No to źle myślisz, nie? Tak. Bo wcale nie do garów do patelni tylko do patelni widziałeś tylko widziałeś tego Eddie'ego Murphy'ego i to jest to, co cię uświadomiło ci, że jest taka jakaś właśnie inna forma to mnie uświadomiło, że... że chcę być czarnym e, nie, ma, ma, jak mam ci coś z takiego, tym idzie coś, powiedz mam coś takiego, że że bardziej do mnie trafiają czarnoskórzy stand-uperzy no niż profes? biali mhm. oczywiście wiadomo, nie, nie twierdzę, że czarnoskórzy są lepsi po prostu ogólnie ale no jako Ta. ludzie są ogólnie jako ludzie lepsi są lepsi, wiadomo, ale yy, wiesz, mam Eddie Murphy, yy, Bill Cosby, co do mhm. o nim nie mówić. Tak, nie, no jasne. Yy, Richard Pryor ostatnio widziałem na Netflixie, ten jego no, ten tak. wrzucili tam, Aha. kurde, nie wiem, nie pamiętam, z którego to roku, 79 czy coś takiego. Coś takiego, tak, no. Jest tak aktualny, tak dojrzały, w ogóle wyprzedzający mhm. tę epokę, że oglądam go z otwartą gębą i nie mogę się nadziwić i napatrzeć. W sensie to to chcę oglądać. Tak. Jakby taki stand-up chcę oglądać, który po prostu mnie porusza. Poza tym, że mnie bawi, Jasne. mnie porusza. No Dziękuję. W końcu ktoś to... Pierwszy raz to słyszę chyba w ogóle od jakiegokolwiek komika polskiego. Jakoś, że co? No Richard Pryor jakoś nie trafił w ogóle do kanonu, mam wrażenie. Richard, naszych... Jak może Richard Pryor nie trafił do kanonu, gdzie potem, ogl... potem sobie przypomniałem dwa programy tego... Ediego Marfiego i mam takie Jezus, człowieku, ty się mega inspirowałeś Richard'em no tak, tak, Prajorem. Właśnie, nawet go naśladował. Nie? Dokładnie. Jakby to... No to, że go naśladował, tak, nie, nie, nie ale to cały... Ale... Dokładnie, nie? I teraz masz Richard'a priora, który robi program, który mnie tak rozbawił, jak no, ostatnio mnie tak rozbawił, w sensie takie wrażenie na mnie zrobił, e... nigdy nie pamiętam tytułu, ten czarno-biały bilabera, nie? Aha, tak. E... Program. I'm, I'm sorry you feel that way. No, no, no. coś takiego. No, no tak, to... To... I od tamtej pory... Nie? to było jakieś, nie wiem, czy dwa lata temu, czy coś takiego, nie widziałem tak dobrego stand-upu, tak dobrego wykonu, no. gdzie to jest właśnie 79 rok, okay. a z tych, z tych nowszych to też rzeczywiście Dave Chappelle z tą końcówką uh -huh. przede wszystkim, nie? bo to... No Może... i Louis C.K., ten nowy jego 2017, uh -huh. bardzo, bardzo mi się podoba, bo tam bardzo mocno przekminiony jest. Nie? Okay. I to jest ciekawe, bo co jest jakiś jego... Pomysł, to masz takie e, fajne. Mhm. Stron, fajnie to sobie kombinujesz. Nie? Tak. No, mi się na przykład podobał bardzo. Z tym, z tym priorem to może było tak, że po prostu on e, długo był niedostępny zupełnie, jakby w, w Polsce. No, już w tłumaczeniu to nie wspomnę nawet, mhm. nie, ale e, jakoś chyba się po prostu nie pojawiał nigdzie. I no nie, nie no. Może z tego to wynika, ale e, no nie wiem, jak ktoś zgłębia temat, to, to mnie zaskakuje, że, że, że nigdy. Znaczy rzadko to się, pojawia się to nazwisko. To jest takie, ludzie uznają, że a, był ktoś taki, ale tak jak mówisz, no jakby jak oglądałem ostatnio, no nie wiem, ten, to chyba był ten pewnie Live at Sunset strip mm -hmm. czy coś, mm -hmm. tak dla mnie to nadal jest, no może się komuś nie podobać, ale nadal to jest bardzo dobre i nie odstaje jakoś bardzo od, od tego, co się teraz Nie masz tak, dzisiaj... że pewnie na tamte czasy to było śmieszne. Nie, to jest tak. na te czasy śmieszne. Tak, tak, tak. No i jakby zaangażowanie, jak mówisz, emocjonalne, takie odgrywanie. Wszystkie tam takie no, sceny, umiejętności tak, są no, jest pokazane. w W nie jest w naprawdę. No, no, no a i uważam, poza tym że był no. czarny, więc jakby, no, będą, nie miał łatwiej. Nie miał <głos》>, łatwiej, nie miał tak. Łatwiej. No. no i też, y, właśnie, Eddie Murphy, te dwa tam Row i Deliris też mi super zrobiły, w sensie uważam, tak. że to jest super. czy, tak, jak czy jakby miałeś stronę tak? takich, wiesz? Ja też, jak sobie myślę o sobie na scenie, to też chciałbym mieć ten flow, właśnie jaki oni mają. Tak może masz, czy nie dajesz sobie... Staram, sobie, staram się mieć, nie no. wiem. Czasami może, wiesz, wchodzę na jakiś tam poziom, że o, jest, jest, jest, nie? Ale Ej. no nie wiem, nie, nie, nie mniej oceniać. Ja, ja po prostu gdzieś chyba podświadomie albo, albo też nawet już świadomie trochę dążę do takiego flow, a z drugiej strony też czuję, że mam potrzeby zaskoczyć widza, trochę go ukuć trochę, wiesz, z mu udać czasami, żeby tak. obudzić I, i tyle, nie? Mam takie. Ale flow masz na myśli właściwie, co, że to jest że nie ma takiej wyraźnej granicy między żartami i to wszystko razem płynie, czy, czy to Trochę jest... tak, Tro, że na przykład widz w pewnym momencie wie już, gdzie je i nagle nie wie, zupełnie gdzie je. I to jest okay. coś, co ja uwielbiam i to chcę robić, nie? Też przede wszystkim. Czy jak zaczynałeś, to emulowałeś trochę Diego Murphy'ego albo... Na pewno, Przed... Przed... na pewno, tak, oczywiście, oczywiście. Ty Bo To jest, jest podświadome, jest... jesteśmy no tak. małpami pod tym względem, wiesz, a, a tym bardziej, jeżeli robisz stand-up, jesteś komikiem, no to gdzieś to jest nawet jakby twój atut, że mhm. potrafisz małpować, potrafisz zagrać no postać, tak. którą ludzie od razu zobaczą, Jezu, to jest mój wuj, to jest mój wujek. Mhm. E, I więc na pewno był we mnie <grym> był we mnie Eddie Murphy, <grym> był we mnie <grym> Dylan Moran. To, był, to były to, te pierwsze rzeczy, które obejrzałem i, i gdzieś na tyle mi się podobały, że dobra, to ja chcę tak coś takiego mhm. robić, a że nie miałem żadnych wzorców w Polsce, więc musiałem mieć wzorce za granicą, a że miałem wzorce za granicą tak mocne już, no nie, że, że po prostu no, charyzma razy 50 milionów, to tak. no to musiałem gdzieś się tego nauczyć, no nie, więc nauka czasami polega na tym, że naśladujesz, a potem Piasy. szukasz swojej drogi, Chyba tak, Chyba tak, no. chyba tak no nie, no, wiesz, ja, ja zdaję sobie sprawę, że były jakieś tam, czy, czy dalej są jakieś pretensje, żale do mnie, że kiedyś miałem jakieś monologi bardzo podobne, czy tam, wiesz, fragmenty popcorn, ice cream, ice cream, popcorn, popcorn. Aha, <dodaję> a, to, nawet, a, to nawet nie skojarzyłem tego, myślałem, że mówił o, o Karolu o A no czy tak, no, z w ogóle z Kopcem to też jest śmieszna sytuacja, bo my... Coś mamy takiego, jakaś taka niewidzialna nić, która nas łączy, nasze mózgi czasami, że kwa, bierzemy jakiś temat na warsztat to jest jakby w tę samą stronę idziemy i potem jest mhm. gapier. Wiesz, no miałem dwie rzeczy, które rzeczywiście yy, nie, nie, że były zgapione, bo ja przecież chyba nie zgapiam, no nie? Tylko po prostu gdzieś się źle to wszystko ułożyło. Ale z Karolem sobie to wyjaśniliśmy i jest lupa, Tak, nie? tak. Ale ktoś się oskarżał, że, że coś tam... Że, yy, że od amerykańskich, nie? Brałem tam, to że Eddie by Murphy, że właśnie... No, no to Przede sumie... wszystkim to... ja pamiętam ten popcorn, popcorn, wiesz, bo on miał ice cream, ice cream dziecko, a moje Aha. dziecko krzyczało popcorn, popcorn w bardzo podobny Aha. sposób. Być może, wiesz, podświadomie oglądając tego tak. Murphy'ego stwierdziłem, tak. że tak dziecko będzie krzyczeć popcorn. Nie no jasne, no ale bit jako całość jest, no jest z zupełnie innym. Dokładnie, tam żart jest w ogóle w tym dzień, ale już to nie interesowało nie? niektórych ludzi. Ważne to nie, to chyba przystaje. każdemu ktoś jest, chociaż trochę znany się zdarzyło, żeby że ktoś ja, go składał. To oskarża, jest nawet fajne dla Fajmu, jakiś taka rysa, nie? nie? możesz być bez rysku. No może tak, może trochę tak. A przynajmniej jest coś... ktoś ma łatkę, wiesz, słodziejnie. No tak, <laughs> tak, tak. Mency, to ja już kurwa nie zrobi kariery. To wtedy już ciężko się od tego odbić. A z, z tym Menzią ciekawe, no ja nie mam pojęcia, ale mi się wydaje, że jak on by miał teraz gotowy program. Znale Jeśli by się znaleźli ludzie w branży, którzy by go wypromowali, to gdzieś tam po południu, po Teksasie jeżdżąc spokojnie nadal by pewnie wyprzedawał e, miejscówki. Myślę, że, że może że rzeczywiście jest... E, ludzie się odwrócili od niego, ale tylko w środowisku czy coś, bo, bo tak. na pewno jest mnóstwo ludzi, którzy się nie interesują tym, że Możliwe. oskarżano go o kradzież, więc... Nie wiem, być może, wiesz, to chyba jedno, nie wyklucza wcale kariery, niestety, albo stety. No gdzieś na ten, razie zniknął, nie na tę chwilę. Tam... To prawda. Znaczymy. Ale też, no tak, pewnie też nie... To już jest stary też. Nie, nie, nie musi, no. Nie wiem, może nie ma takiej potrzeby. A jakbyś nie zarabiał na tym, to byś robił stand-up nadal, czy byś się zajął czymś innym? Jakbym nie zarabiał na stand-upie, to czym robił stand-up? No. Nie wiem, nie mam no tak, nie miałeś... Tego, Ciężko powiedzieć. Nie miałeś tego problemu. Nie, nie miałem problemu. No musiałbyś na pewno robić coś innego, tak, ale e, e, po prostu się... Dosyć szybko rzeczywiście przyszedł ten moment, że, że zacząłem zarabiać na stand-upie, mhm. a wcześniej miałem studia, miałem też, miałem jakieś tam pieniądze inne z... i jak one mi się skończyły, to zaczęły mi się ze stand-upu, to bardzo płynnie mhm. przeszło, więc nie miałem jakoś super dużo momentów, że musiałem, tak. wiesz, kombinować. To, to dobrze, no, czy nie miałeś takiej fa fazy głodującego artysty, nie, nie musiałeś przez to przechodzić? Nie, miałem fazę głodującego studenta, No tak. to jest już co przecież, innego, nie? Tak. Nie, tak zapytałem spontanicznie, bo o tym, Nancy, wspomniałeś, o tym Carlosie i, i się zacząłem zastanawiać. Też mi ciężko to powiedzieć, nie w sensie no jak, jak zaczynałem robić stand-up, to nie miałem nawet takich marzeń, że będę zarabiał na tym, ale... Nie wiem, jakby coś trochę inaczej się potoczyło, to możliwe, żebym robił co innego, nie? Jakby czasami te ścieżki są takie. No ale jeżeli na przykład nie zarabiasz na stand-upie, no to nie możesz tego robić zawodowo z wiadomych względów, bo na tym nie zarabiasz. Musisz no na tak. czymś zarabiać pieniądze, żeby żyć. Oczywiście. No. Więc no, ale możliwe, możesz... żebyś robił to hobbystycznie. A no może tak. byś stwierdził, że skoro nie zarabiam na tym, to może nie jestem po prostu też dobry na tyle. No tak, Więc to może też... bez sensu robić coś, czym nie jesteś dobry. To też prawda, może to jest nierealistyczne w ogóle. Chociaż niektórzy traktują bo... jako terapię, zauważam, nie? Taki stand-up, czy, czy impro też. Widzisz niektórych na scenie już o, ten facet jest teraz na terapii. To nie, to nie on jest dla ludzi, tylko ci ludzie są dla niego. No tak, on czasami. Jest, nie, wychodzi i taki się czuje, a dobra, kiedy następny open mic? Nie wiem. Więc... Czasami. No jest, są tak. Czasami nie? tak jest, oczywiście. No. Nie, no, ale myślę, że można nawet też być całkiem niezłym i pewnie występować, wiesz, tam raz w tygodniu, dwa razy i nie jeździć nigdzie i zawsze być na takim niskim szczeblu, na tyle, żeby ci nie pozwoliło na to wierzyć. Na takiej totalnej niszy. Tak, no i, tak, tak, i, można. A, i ja w ciągu dnia pracować dla, dla UPS-a. Czy Jasne. coś. I, i tego. Nie, nie wiem, czy, no, czy, czy będą tacy ludzie. Pewnie będą jeszcze. E, no dobra, a zawsze pytam o, o te ciekawe... E, ciekawi mnie w sumie mówisz o, e, o samych pozytywnych rzeczach, ale musiały być jakieś Złe występy też. To no były, też były tragiczne. występy. Były? Jezus, straszne mhm. występy były w szkole. Kur... One mnie ukształtowały, że ja teraz no tak. naprawdę mało no właśnie, rzeczy mnie zaskoczyłem. sprawa też nie. No przede wszystkim firmówki, nie? no to to, to są najgorsze występy. Tak, małe. możesz to powiedzieć na głos, menadżer ci pozwala. My... Firmówki? Oczywiście, że tak, Ja na firmówkach mówię, że firmówki są. Tak, naprawdę? No, e... no to chyba wtedy. Pół żartem, pół żartem. Chyba. Tak, pod nosem. Eee. Nie, no miałem, no wiesz, też też mam różne anegdoty, jest straszne, uh -huh. no. Ja kiedyś grałem, i to w sumie niedawno grałem, już nie powiem w jakim miejscu, bo rzeczywiście może lepiej nie gadać, ale weszła w pewnym momencie w moim, moim występie weszła dziewczyna, taka albo hostesa, albo jakaś dupa bogacza, po uh -huh. prostu, no taka wylaszczona, wielka, no piękna dziewczyna. Piękna, tempa dziewczyna. No i weszła... <laughs> na scenę w trakcie mojego występu. Po wyglądzie było widać, że jest tempa? Po tym, co potem zrobiła. A, okej, okay, przepraszam. I dała mi prezerwatywę na scenie i powiedziała, to ci się chyba przyda. Okej. Okay. A ja gram występ. Aha. I po prostu mam w tym momencie takie... Trzymaj ten mikrofon. I zszedłem. I mam... Ja w ogóle sam występ był tragiczny, nie? Aha. No. Więc, Aha, to było w trakcie występu, który już nie, nie szedł dobrze, tak? Nie. Aha. I zszedłem, bo stwierdziłem, że to, to jest właśnie ta granica, której ja nie życzę sobie przekraczać. Nie? Jakby szacunek dla artysty musi być jakikolwiek. Ale ja nawet nie rozumiem, co ona chciała zrobić. Była tempa. Aha, więc ale... ona może też nie rozumiała. Może ja ktoś ja ci... ją podpuścił i tak. Aha, może. Tak myślisz? Nie wiem, kurwa. Nie to wiem. Nie, czy to była zachęta do seksu? czy że nie, nie. Ona chciała cię obrazić? Obrazić chciała. Tak, tak, tak, To myślisz? było. Nie, wydźwięk Aha, był ewidentny. Tego, tak, no. tak, wydźwięk był ewidentny. Aha. Wcześniej jakiś siwy facet podszedł pod scenę i powiedział, dobra, zamknij się już, nie? O Jezus. Wcześniej jakiś typ w czapce, jakiś naćpany mówi, mogę powiedzieć żart? Wiesz, no, <laughs> straszna. To na firmówce, wszystko? Na filmówce, no dobra. No, ale oczywiście było mnóstwo filmów które były nawet porównywalne albo lepsze od, wiesz, występów w klubie. Aha, no. No, aha. Tak, no różnie. Zdarzy wszystko, się. Tak. To zależy chyba od, od atmosfery w, w często, firmie, od tego jak często szef Często od się prezesa. Zajmuje, tak, tak, często tak. od prezesa, bo właśnie no, dzisiaj nawet gadałem o tym, że y, prezes, y, jak jest fajny, to na 90% czy nawet 100% firma będzie fajna. Jak prezes jest chujem, to firma będzie słaba. Tyle. Mhm. I to się bardzo często potwierdza. Tak, on dyktuje trochę atmosferę. Coś dyktuje, tym... tak. Coś jest jakieś tam. Wiesz, jak widzisz prezesa, który się tylko rozgląda po sali i patrzy, nie? Czy się tak. śmieją ludzie? A masz prezesa, który patrzy, czy, czy wszyscy słuchają. A jak ktoś gada, to mówi: zamknij się tam, nie? Aha. Słuchaj. No więc to są różnice. No, kiedyś ja prezes tak. mnie przyszedł i mnie przeprosił za zachowanie jednego ze swoich pracowników, który wyszedł z występu, gadał przez telefon. Praktycznie nic mi nie przeszkadzał, bo sobie gadał, że prostu dalej i mówi, przepraszam cię za niego. nie, ja mówię, stary, kurwa, nie? Mówię, że to jedna z moich lepszych firm była. No, jakby, chyba nie wiesz, co się dzieje na firmach. nie, Aha. Więc różni są. Tak. Ludzie, prezesi i tak dalej. Ale często się to, jakby wiesz, pokrywa. nie. Dużo czasu minęło, od kiedy miałeś taki ostatni występ, że miałeś sprawdzony materiał na przykład i, i, i nie wchodził, że w ogóle nic nie szło? Takie, że było naprawdę ciężko. W tak mm -hmm. Pamiętam. W po piąte nie dobije. Grałem jeszcze sos, poprzedni solowy program. I miałem no, początek grania tego programu. Bardzo ciężki. To jest bardzo ciężki program, bo ja sobie na początku tego programu rzucam taką kłodę pod nogi sam. Aha. Celowo jakby. Nie, no bo właśnie tak. szukam czegoś więcej niż tylko bawienie ludzi, ale też zabawa ich emocjami trochę. No i to wszystko było, wiesz, miałem występy zajebiste, ewidentnie, z tym A programem. A powiedzieć, na, na, na czym to polega? W sensie Właśnie nie, niedługo będę wrzucał ten special, Aha, okay, ale mogę powiedzieć. Coś... Mogę powiedzieć. Mniej więcej przynajmniej. No, mniej więcej mówię ludziom, że, że przepierdolę ich pieniądze, które wydali na te bilety, okay. mówię na co, wiesz, to Aha. jest takie bardzo bezczelne. Aha. Bardzo ładna jest od, odkrętka, tak. ale e, gdzieś w pewnym momencie ludzie mają takie tak, no to <głos> mnie, <Batman>. Tak. <głos> no i... Ale jak przychodzą ludzie, którzy już się trochę znają. No i właśnie ja myślałem, to... że mogę sobie na to pozwolić, że przyjdą moi ludzie. To wyobraź tak. sobie, że moi ludzie byli tacy, że po prostu miałem czasami tak recenzje, tak straszne, nie? Aha. E, no, pamiętam Toruń. Bardzo zły występ w Toruniu. Aha. Gdzie ja szedłem ze sceny na ciszy, i ludzie nie wierzyli, że to już koniec. I po prostu czekali tam i siedzieli. A ja już byłem w karderobie. I facet przychodzi i mówi, koniec? I mówię, no koniec. Ale tam ludzie siedzą i czekają. Ja mówię, a na co? Ani nie ma braw, kurwa. Ani Aha. nie ma biz bis. bis kurwa, nic nie ma. Po prostu siedzą i czekają. Pojeby jakieś, rozumiesz? No kurwa, co sobie myślisz? Ja wychodzę w ogóle na początek Aha. i nic, nie ma, nie ma braw, rozumiesz? Wychodzi artysta, no, żadnych... na którego kupiłeś bilet, na scenę. I reagujesz. Tak, no o, to się zdarza. Przed, nie? Przed, ja miałem, wiesz, kilkanaście takich grań, gdzie wychodzę, jestem na plakacie jako jedyny. Po prostu ludzie się mhm. na mnie. Mhm. I ja wychodzę i jest. Kurwa patrzą na mnie jak krowy na łące. mówię, cześć. cześć. I skończyłeś wy występ przed czasem? Nie przed czasem. Po prostu skończyłem występ, okay. nie, nie, który że... był beznadziejny. W sensie, był... No, no rozumiem, ale tak ale jak masz powiedziane, że grasz tam pół godziny czy godzinę, to nie jest tak, że zawsze robisz tą godzinę mimo wszystko? No, zawsze robię, Aha, tylko okay. że tam zrobiłem 37 minut tak? Aha, i to był super i... występ. Aha. Ale to, nie nie mam godziny nie takiej pełnej, Minu... no, tak, 45-50 tak, ale... minut mam. Aha no ale mam zawsze support i tak dalej więc no, ja uważam, że to jest spoko no. też nie zarzynam ludzi, ale dla mnie optymum to jest tak 45-50 minut jest takie optymum, tak. ja, żeby bycie na scenie nie Aha. dla mnie osobiście, no każdy ma tam inaczej no więc takie rzeczy też się zdarzały i to było co, rok temu nawet czy, czy półtora, nie? Jeszcze. I to naprawdę nie było kieszon enkla w reakcji po prostu wszyscy wiesz jednakowo. było jasno jakoś tak dziwnie, Aha. przestrzeń była dziwna e, i Czasami ja miałem tam żarty takie bardzo mocne, wulgarne, tak. przez co nawet jak ktoś chciał się śmiać, to widać, że się powstrzymywał od Aha, śmiechu. Nie? Tak. Bo widział, że. Wstydził się tak. w sumie, nie? Tak. tak. No jest... Dramat. Dramat. No, czyli... nie, nie chciałbym wracać z myślami do tego. Aha. A z drugiej strony takie występy gdzieś. no Ja muszę mieć takie kop kopniaki co jakiś czas, nie? Bo z moją mentalnością, z moim podejściem do, do życia e, muszę czasem dostać w dupę, nie? Po prostu. Tak. No, żeby się dalej rozwijać, żeby robić no dobre rzeczy, właśnie, żeby nie zasnąć na przykład, nie? Ja myślę, że to chyba jest w, w pewnym stopniu normalne, no to tak sam już chyba wspomniałeś, że, że dopiero jak robisz dłuższe występy i jak one ci nie wychodzą, czy przynajmniej sugerowałeś, no to wtedy sprawdzasz, czy naprawdę chcesz być komikiem i, i co dalej, nie? W sensie mm. jak ktoś... Miał same dobre występy, to myślę, że jeszcze no, nigdy nie był próbowany, nie? Jakby tak. nigdy. A jeden z moich najgorszych występów, normalnie właśnie biletowanych, no to był z bezcenzury. Kiedyś zagraliśmy w Radomiu. Pierwszy raz zagraliśmy w Radomiu. Program miałem taki, że ja kończyłem. E, po prostu byłem jako ostatni. Mimo, że ludzie przychodzili na Abelarda, bo to był ten czas, że ludzie ewidentnie przychodzili na mordę z telewizji, z Aha, kabaretu tak. Limo e, i Abelard wychodził pierwszy, czy tam drugi, Kaś, Kaśka, i potem ja. I ja po prostu miałem rozpierdol najczęściej. Miałem rozpierdol po prostu. Tak. Więc to był taki program, nie? Pozbierane, najmocniejsze po prostu. No mhm. Cały czas jest kurwa, no jest najgęściej, jak tylko można, można mieć. I wychodzę z. Taką mentalnością po prostu, że jest 30 osób w sali, która mogłaby pomieścić 500. Aha. Stoją przy, siedzą przy stoliczkach. Tej. Ja wychodzę i zaczynam grać ten program. Jest cisza. W chuj. Gram ten program cały, spociłem się, po prostu zagrałem go 10 minut szybciej niż normalnie. Mówię, dzięki. Tyle ode mnie. I nie ma braw stary na koniec, Aha. nie? Nie ma braw. Żadnych... Nie, ludzie siedzą. Może takie, co tu się kurwa? To nie dostałem tak. braw, naprawdę? Nie dostałem braw na koniec, nie? Jakby kurtuazja, kultura nakazuje, nawet jak ci się nie za bardzo podoba, możesz zrobić. Dzięki stary. I koniec, jakby. Nie, nie robisz nic, po prostu siedzisz. A, <laughs> Pociągasz nosem? Radom. Potem pojechaliśmy drugi raz do Radomia, żeby go odczarować, nie? bo nikt, nikt nie miał dobrego występu. z nas, Aha, Myślałem, że to by taka przenośnia, że Radomia, że chujowy, no, no, chujowy występ no chujowy Radom. No występ to Radom, ale Aha. rzeczywiście drugi raz pojechaliśmy i odczarowaliśmy go. nie, Było bardzo dobrze. No ale ten pierwszy... Jeden ale to przynajmniej mówisz, że przychodzili ludzie właśnie na na Belarda z telewizji czy cokolwiek, i akurat tutaj nikt nie, nie przyszedł? Znaczy, no, bo po 30 na 500 to. 30 prawie... na 500 przyszło e, osób, i na przykład była taka para starsza, którą podsłyszeliśmy, że się pyta biletera, co tutaj jest, i on Aha. mówi, Stenda bez cenzury, i oni mówią, że no właśnie, bo oni wygrali w Trójce gdzie Wejściówki. No gdzieś tam promowane no było tak. też w Trójce, więc widz starszy, który słucha Trójki. Mówi, wygrał dziewięćciówki, więc idzie. No tak, nie tak. wie na co, bo stand-up jeszcze wtedy też był taki, nie? Jasne. Myśli, że może coś kabaretowego, może jakiś recital, mm -hmm. nie? No i ta, może tacy ludzie wszyscy byli, Jak że recital. No, wryło bo, ich, możliwe, nie? Możliwe, możliwe. Czasami to jest kwestia miejsca, nie? Że po Ale po no, kto, kto, jest winny, nie? kto jest winny, nie? jest winny? Ja, który jeżdżę z tym po prostu i jakby nie oszukuję ludzi, wiesz. Nie jestem ze skrzypcami tak. na plakacie, kurwa. Tylko jakby, ej, robię stand-up, będzie wulga... jakby Dowiedz się, przeczytaj dwa zdania pod Ty? wydarzeniem. Jeżeli nie jesteś w stanie przeczytać dwóch zdań, a Bellard ma jakby bardzo fajne porównanie, jeżeli nie byłeś w stanie poświęcić minuty, żeby się dowiedzieć, co to jest, no to teraz marnuj godzinę, no, Chuj no tak w dupę. <gry> no, słusznie, tak. Tak, David Cross tam w ostatnim specialu coś takiego było. No chyba nawet nie, nie żart, ale że po prostu, że jest tyle, że on ma ileś tam już godzin wydanych i ty przyszedłeś, zapłaciłeś na bilety. Masz... Może bardzo dużo materiału do wglądu, żeby weryfikować, czy będzie Ci się podobać. Mm. Bo on jest dość specyficzny i taki w ogóle się nie kryje ze swoimi poglądami politycznymi, a ludzie przychodzą i nadal wychodzą z tych występów. No to jest nie? niesamowite, Jakby. rzeczywiście tak. Rzeczywiście, no. no. no ale wiesz, no często, często ludzie przychodzą po prostu jednak na rozrywkę, nie? Na, bo coś się dzieje, nie? Bo coś się dzieje, szczególnie w, nie w mniejszym może mieście, mieście, Szczególnie to... w sobotę, no że nie mają co... Nie robić. ma nic innego... Albo znajomi ich zaciągnęli, albo cokolwiek i no niestety... No. Najlepsza widownia to jest jednak rzeczywiście ta, która e, w, wkładasz, w, jakby robisz wydarzenie na Facebooku, że grasz tu i tu o tej i o tej i nagle jest szum, nie? że ludzie, tak. o kurwa, nie, dobra, dobra, dobra, dobra, szybko, szybko nie i kupują bilety po prostu, nie zastanawiają się, czy idę, tak. czy nie, po prostu, o Jezu, jest w moim mieście, dobra, idę, idę, nie? No, teraz, no i to jest twój fan, jakby to jest kolej, tak który... Masz chyba, nie? No... Wydawałoby się, że tak, ale z drugiej strony są występy, które. Nie, nie zawsze hmm, tak hmm, takie nie. lekkie zawahanie. Nie? <śmiech> się, kurwa, w ogóle no, wszyscy mają bekę z moich fanów, no, nie tak zwanych. Bo ja mam jako jedyny fanów, którzy po prostu cały czas mi no, dostaje wpierdol od nich, nie? Na to moim tak, fejsie. Moi... No mam wrzuciłem kiedyś filmik jakiś tam mój, jakiś promuje jakąś trasę, coś i pierwszy komentarz jesteś drętwy. <śmiech> ja pierdolę kurwa mój fan lubię to, lubię to Rodzińskiego Ale jesteś ja drętwy, stary, ja pierdolę no? i wtedy pamiętam nie wytrzymałem, odpisałem mu to na chuj lubisz tak? mój fanpage, tak uh -huh. ja w ogóle tego nie robię, nie? nie wchodzę w dyskusję mam to w dupie, ale gdzieś wtedy coś we mnie pękło, mówię odpiszę chujowi, nie odpisałem mu, na chuj lubisz mój fanpage i on mi pisał, Jezu, żartowałem. Mhm. Ja, pierdolę, tak, tak. moi fani mają zajebiste poczucie humoru. <laughs> Pisze, jesteś drętwy z kropką tak, I to tak. jest taki, on to napisał i Aha. zrobił. <laughs> Ale się uśmieje pewnie. Tak. Jak to ostatnio gadałem z kimś, bo też uważam, że takich rzeczy nie powinno się, czy żartów, czy to, nie wiem, sarkazm pisać z kropką? Kropka jest. No stary, kropka zbyt poważna, to nie jest. Tak? Gdybyśmy na przykład y, uznali, że kropka, na koniec to jest sarkazm, nie? No to hmm. wtedy pisz kropkę i jest okej. Okay. Okay. A z drugiej strony, czy y, wprost pisać, nie, wiem, w nawiasie pisać sarkazm no też nie, no, jest bez te, sensu. Te, Tylko też, właśnie no. jak coś mówisz, no to ten twój temp głosu, ton to sugeruje, nie? Tak. że mówisz sarkastycznie, ironicznie, ale jak coś napiszesz, no niku ja, no, nie, nie jesteś w stanie tego zweryfikować, nie. Dlatego nienawidziłem gadać na gadu-gadu, bo zawsze się z kimś po pokłóciłem. Aha, no, ta, no tak, no nie ma tego kontekstu e, fizyczno-emocjonalnego. E, słuchaj, no ale po, poza stand-upem też jeszcze e, robiłeś, robiłeś inne rzeczy. Masz e, Macie grupę Impro, nadal działasz w tym? W trzech osobach. Ty, twoja żona jest w grupie Impro, tak? A to dzikie też... węże, tak. Aha, no, mam to taki... są dwie różne. To nie jest grupa, to jest bardziej projekt. Który sobie wymyśliła moja żona i zaprosiła do niego tam Abelarda mnie, Szymona Aha. i śliwe. A, okay. No i gramy raz w miesiącu w parlamencie w Gdańsku w klubie. I tyle, nie? I to jest takie jakby fajne tak spotkanie i ludzie przychodzą i jest fajnie. A mam też w trzech osobach, nie? Grupek, tak. którą jeżdżę sobie, nie? Aha, Termos okay. i śliwa. Wojtek Tymiszewski tak. i Kira Śliwiński. Pozdrawiam serdecznie. Też na pewno tego słuchają. Ile masz w ogóle Słuchalności. Wiesz co, no to zależy od, od gościa, szczerze od mówiąc. Gościa. Szczególnie jak jest... Ciekawe, ile ja bym miał, nie? Jak jest ktoś właśnie po twojego pokroju bardziej, to dużo więcej tych takich nowych, przypadkowych tych osób zjebów moich się pojawia. Uważaj, masz tam opcję komentarzy, uważaj na tak, to, nie? To będzie, nie, to puszczę ten fragment na początek odcinka, żeby było... <laughs> tak, tak, moi fani są pojebani, pewnie, że tak. Ale, no wiesz, to no właśnie tak, jak, jak jest ktoś yy, bardzo znany, to jest... Yy, Znacznie to rośnie, myślę, że stałych słuch słuchaczy jest tak może kilkaset i mhm. to się waha od kilkuset do tam tysiąca dwóch, ale pewnie... ciężko jest mi też to zmierzyć, bo już to pływa gdzieś tam w różnych miejscach, widziałem, że ludzie przeklejają Aha. na inne strony, wiesz tam y ludzie słuchają na iTunes i w ogóle nie mam statystyk dotyczących tego. Więc ja widzę tylko. Nie masz po prostu kontroli nad tym, ja co się dzieje nie, z twoim materiałami. Nie do końca, no, no bo jest to. Wiesz, no to jest dością. Ja staram się, ale to jest dościągnięcia i każdy może zasadniczo robić z tym, co chce. Nie, nie zachęcam. No tak, no do bo tego, ty ale... też nie robisz tego jakoś super, czy zarobkowo, czy co po prostu to, to robisz. No. Tak, no, no wiesz, no jakbym nawet jakbym chciał, to nie da się tego. Musiałbyś mieć program w telewizji, w którym ci płacą pensję. no dobra, gadaj z komikami. Okay. Chyba tak, no, znaczy nie, no żeby coś zarobić to, to da się, natomiast ja jakoś nie, nie, nie jest czegoś takiego, że ścigam piratów, nie, więc jakby jak ktoś no tak, wrzucił tak. to na Mixcloud, no zawsze tam, jakieś promo, nie? Jak Ktoś tam tak więcej się... osób to usłyszy, hmm. no, no to trudno, ja wolę, żeby to było w kontekście strony, gdzie jest tam opis i jakby ja wiem coś mniej więcej, co się dzieje jak to jest odbierane, ale... Tak, ale jeśli chodzi o ilość słuchających, no to ciężko, bo też na YouTubie są ludzie i, i bardzo, bardzo to się waha czasami. No, no. E, no ale mam nadzieję, że właśnie, no, dzięki tobie między innymi, e, wiesz, coraz więcej ludzi, którzy nie są tylko stricte z, z, y, tak z komedią tak związani, Czyli na początku to słuchali tam pewnie... Środowisko. ...pięćdziesięciu komików słuchali, mm -hmm. <słucham> Z, nie wiem, zobaczyłem z Dawno nie zadawałem nikomu chyba kasztańskich pytań, to może parę ci, parę Kasztaństwo, ci rzucę. Super. Kasztaństwo jest, jest enigmatyczne bardzo. Ja nie pytaj mnie, co to jest, e... nie, bo ja nie wiem. <laughs> Ale też masz... Ja swoją... jestem kasztanem. Ty jesteś kasztanem? Mówię. No pewnie Ktoś... tak, według niektórych osób jestem kasztanem, cokolwiek to znaczy, czy żołędziem, kurwa, czy... <laughs> żołędziem. Ale to też się zmienia bardzo, nie? w sensie jakby... Dla mnie zmienia się zarówno to, jak widzę stand-up, to, których komików cenię w danym momencie i jak oceniam ludzi, szczególnie jeśli widzę ich na bieżąco, tak? No bo nawet jeśli widziałem kogoś rok temu, czy coś, czy dwa, no to teraz już nie jestem, chyba że robi dokładnie to samo, ale nie jestem w stanie stwierdzić kim, co ta osoba robi, bo, bo to się szybko sobie. zmienia, nie ja hmm. też nie, staram się chodzić na różne występy, ale już nie, nie jestem tak na bieżąco, jak byłem kiedyś, bo kiedyś tych osób było mniej, hmm. kiedyś... Y no się Większość porobiło, Warszawy, porobiło nie, się dosyć a... mocno, nie? Też środowisko. No. Ale to i tak jest cały czas środowisko, w którym bardzo łatwo się wybić, nie? Jesteś dobry, robisz dobre rzeczy, to od razu zaczniesz jeździć. Są te no mnóstwo tak, scen nie. i tak dalej, nie? Jeśli się wyróżniasz jakoś, tak, to jeśli tak. Jeśli się wyróżniasz, tak. jeżeli wszyscy się polecają, oj, jest nowy taki, wiesz, o kurwa, jest tak. dobry, nie? No to wszyscy o tym za, za chwilę będą wiedzieć. Chyba tak. No. Ale ty też, ma... no ale już co, so, już jest trochę yy, ten, ktoś, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale ktoś mówił też ostatnio gatekeeping. No wiadomo, są, co to jest są ludzie, przez których musisz przejść, albo już są jakieś teraz takie struktury trochę towarzyskie, czy inne. No się które... porobiło, nie? No jednak, żeby robić różnych. ten stand musisz jakoś się z ludźmi dogadać, więc nie możesz tak przyjść znikąd i sam z... jednak chyba trzeba... Musisz być prywatnie też co trochę, no nie? No t... chyba tak, no, no tak no. albo przynajmniej takie wrażenie sprawiać. Albo udawać, no udawać, się <grym> udawać, udawać, tak, mieć tę maskę w ale, ale ty też pewnie masz jakieś tam, jakby tego nie nazywać, jakieś swoje granice tego, co jest fajne, co nie. W sensie jest, nie masz tak czasami, że oglądasz nawet swojego, nie wiem, tam jakiegoś kolegę czy koleżankę, z którą występujesz, cokolwiek i, i słyszysz taki żart, który da się... No, no, nie, no oczywiście to jest, i od to razu pierwsze co, pierwsze co, to jeżeli jestem blisko z tą osobą, w jakiś tam emocjonalny sposób jesteśmy... Mhm przyjaźnimy się, czy coś, no to nie omieszkam jakby tak? wspomnieć, wspomnieć o, tym. o tym. Tak, no Aha. jakby, no ja cenię szczerość w życiu ogólnie, nie? jakby lubię, lubię, jak ktoś mi szczerze powie, też to zawsze cenię. Eee, no, najgorsze to... jest to, że nie wiem, ktoś ci mówi, zajebisty występ, stary, naprawdę gratuluję, a potem słyszysz, że na przykład mówi komuś innemu, że Aha. nie był zajebisty. Tak. No to kurwa, to powiedz mi, że nie był, nie? Albo nic się nie odzywa. No tak, tak, albo nic nie mówi no więc ja też wyznaję taką zasadę, że znaczy, rzadko wypowiadam się niepytany, nie? Mam Aha. też raczej nie, nie lubię sam z siebie podejść i powiedzieć, no stary, wiesz, tam mógłbyś jednak, no jakby, jeżeli ktoś nie chce, to ja to szanuję, nie? Że może ktoś po prostu nie chcieć słuchać co ja na ten temat do powiedzenia, A jeżeli będzie chciał spyta, no to na maksa powiem, nie? że na przykład to Tej. było straszne. Na przykład razem. No no. Konstruktywna krytyka. Tak, to było straszne, nie rób tego więcej. No. Ale czyli tak, czyli tam nie wiem, między y, y, abelardem kaśką, nie wiem, z Rafałem czy coś do, doradzacie sobie nawzajem, macie, to, to no zależy. Staramy od się, nie, tak, ale rzeczywiście. No staramy się oczywiście doradzać, wspierać, szukać wspólnie, na przykład, płęty nie. Albo... Bo, ja, bo ja na przykład tego nie lubię, nie? W sensie jakby są sytuacje, w których albo zapytam kogoś o zdanie, albo. Y, no faktycznie, nie wiem, coś tam rifujemy jakiś konkretny żart, cokolwiek, ale takie, że ktoś mi przychodzi, podbija, mówi mi, co, to już parę osobom powiedziałem, żeby się odpierdoliły, bo, mm -hmm. no. bo szczególnie, że jakby czasami, ja słucham zawsze tego najpierw i na przykład stosowałem nawet na rady. <laughs> nie, bo jestem bo to, ciekaw, co ludzie mają no do tak, powiedzenia. No tak, bo ja ci powiem miłą rzecz, to ciężko potem powiedzieć, odpierdol No się. nie, ale też mogę To się... było zajebiste. Pierdol się. <laughs> Bo nie może, dał kropki na kobiet. Może tak, tak, może nie ma sarkazmu. Tak, może tak będę robił, to jest dobry sposób. Tak, nie wiem, jak przyjmować komplementy, po prostu mówię spierdalaj. Tak, tak. <laughs> wszystkim. No Ale wiesz, no nawet, że tam już, już czy, kogoś znam, albo czyjąś radę kiedyś już zastosowałem, albo próbowałem i wiem, że to nie jest dla mnie, mhm. więc... No, nie, nie no u nas, spokój, u nas jest raczej takie, wiesz, bardziej stroski, nie? Na przykład... Ktoś schodzi i mówi, kurwa, dlaczego ten żart nie wszedł? Dlaczego ten monolog nie jest taki, jak jeszcze był niedawno? No to stary, myślmy o tym, dlaczego? No to szukajmy, tak. nie? Znajdźmy coś takiego, co rzeczywiście, żeby ten monolog był zajebisty, nie? Mhm. Jakby, bo wszyscy chcemy, żebyś ty był zajebisty, żebyś ty był zajebisty i ty tak. była zajebista i żebyśmy wszyscy byli zajebiści, no, po prostu. Ale, ale ci inni ludzie są w stanie ci doradzić tak, czy tylko nakierować się bardziej. Słuchaj, no. wrzucają mi uwagi. Ja sobie robię filtr w głowie i mówię tak, ta uwaga jest z dupy, ta uwaga jest chujowa, ta uwaga jest warta przemyślenia, a ta uwaga jest zajebista. Nie? Mm -hmm. I tyle. I to jest cała filozofia. Rozumiem. No dobra, a bo zaczęliśmy w ogóle gadać o impro, bo ja chciałem też zapytać o... Bo kręciłeś swing z zapalardem. Kręciłem swing, no. Znaczy ja kręciłem, bo ja tam no, próbowałem tam występować grałeś, grać. Grałeś główną Mhm. i co, jak, jak byłem zadowolony byłeś z rezultatu, czy nie? Ja byłem zadowolony z rezultatu, tak? o tyle, że nie miałem ja nie... sobie za, za bardzo nic do zarzucenia i ja uważam, że to jest bardzo śmieszny film po prostu, bo ta historia i te gagi są naprawdę śmieszne i mhm. tyle, nie? Jako sztuka to była rewelacja, nie? bo to była sztuka, nie? Aha, okej. Okay. Tak, i ja, no, Abeler napisał sztukę, w której tak. ja zagrałem główną rolę tego właśnie Marka i ta sztuka była zajebista, no ale przeniesienie jej na okay. ekran, na film, no jednak było takim no, bardzo trudną sztuką, e, ale też dużą nauką i tak dalej. E, ale jeżeli, jeżeli Polański robi rzeź, sztukę przekłada na film i też bardzo jakby jest widać, że no ciężko, tam momenty uh -huh. są takie, kurwa, że no Akurat, te, akurat tego nie widziałem, to jest chyba jeden z nich Wiesz, są ludzie, powiem. którzy mówią, że o, jest zajebiste. No ja twierdzę, że nie. No, nie. A jako widziałeś... sztuka mogło tak. być naprawdę zajebiste. Aha. Właśnie, wiesz, ja też pod kątem swingu widzę, jak można, wiesz, jaka sztuka może być zajebista, a film, jak ciężko jest po prostu to przebić się, nie? Przez tak. ten ekran tej sztuki. No tak, no w sztuce masz ten jednak, szczególnie z komedią, masz ten kontakt jakiś z no widownią. Nie, oczywiście. Widownia I nakręca, się... widownia robi. Tempo i tak dalej, nie? Tak, no. tak. Co, co myślisz, że w czym był problem? W, ma w materiale jednak źródłowym, że to powinno być inaczej napisane, czy...? Eee, nie wiem do końca. Na pewno w reżyser, bo to był Abelard. Nie. <ścoughs> <ścoughs> nie, bo on to pewnie będzie tego słuchał i... Ten, Myślisz, że znowu mnie uderzy. Do siebie? Aha, będzie cię bił, Będzie mnie bił znowu. Abelard nie bij, Nie, no po prostu, wiesz, no Abelard, który nie, nie ma jakichś reżyserskich e, superzdolności czy nauk, nie, nie, nigdzie tam nie, nie no pobierał. Tak, bo... Zajebiście pisze scenariusze i, i, i sam przecież to gdzieś tam przyznał, że no, starał się zrobić z tego, no to to, co, tak, co chciał tak. zrobić. No, i tyle nie nie pamiętam, przyszło. czy o tym gadaliśmy, ale wiem, że... Na pewno nie uważam, że to było, wiesz, źle zrobione, nie? Na tak. pewno mogło być zrobione lepiej, a może po prostu trzeba było zrobić inny film, nie? Mhm. I tyle. Ja to Ale za... nie, nie, nie, absolutnie nie żałuję, Zresztą że to był, bardzo, był bardzo różny tak naprawdę. Ja to widziałem w kinie i... E... No ja był, widziałem to cztery razy w kinie z ludźmi. Było reakcji, i... szczególnie pod koniec. Ludzie się naprawdę bawili, nie? Mhm. No więc nie, nie wiem, nie? No były różne reakcje rzeczywiście. Były reakcje, że zajebista komedia i były reakcje, że no słabe to było w chuj. Mhm. No, tak ale własne. nie zniechęciło Cię to, żeby robić dalsze jakieś filmowe rzeczy, czy coś, czy kręcić? Czy ja uważam siebie za dobrego to... aktora, no nie? I tyle. No. Jak ktoś mi powie, Kasper, zagrasz w tym filmie? Ja zagram, pewnie, że zagram. Tak. Nie wiem, czy, czy dobrze, czy chujowo, ale zagram. Jaką byś chciał rolę zagrać? Taka, co byłaby może jakimś wyzwaniem dla siebie Czy, no, czy, czy myśl... czułbyś się w niej dobrze przynajmniej? Myślę, że, że mógłbym spróbować zagrać Psychola. Aha. Takiego, wiesz, no pojebanego typa, który, którego się ludzie boją, bo naprawdę nie wiesz, co on zaraz zrobi, nie? Ale tak na poważnie będzie. Na, na, na poważnie, ale też komediowo można zagrać taką postać, nie? No tak, ale jak, jak komediowo, no to wtedy ona już jest bardziej przerysowana pewnie, nie, Musi mieć jakiś taki rys, który pozwala się z niej śmiać, nie? Chyba, że kontekst jest śmieszny, a postać jest... No tak. Wiesz, mega tak, wkorbiona, nie? Jakby wiesz, są takie komedie... No. Kurwa, Zach Galifanakis, no na czym on opiera swoją komedię? Właśnie na tym, że masz typa, który po prostu jest popierdolony nie i tyle. Tam nie ma przerysowania, on po prostu jest popierdolony. No masz rację, on to mówi w pewnym sensie. Ka... Czy znaczy, mówi absurdalne rzeczy, ale z, kam... z kamienną twarzą. Tak, on to, wierzy mówią. w to, co mówi, rozumiesz? Widzisz to, że ten typ tak ma nie? i tyle. Trochę tak. No, no tak, bo jakby nie wierzył, to chyba w ogóle by nie, no, nie ja było ja śmieszne, o... nikt by tego nie kupił. Słyszałem ostatnio, że na przykład Leslie Nielsen Aha. Grał w nagiej broni i wybrali go dlatego, że on przeczytał scenariusz i powiedział, że w ogóle go to nie bawi. Aha. I nie bawiło go w ogóle nic w tym filmie. Aha, więc mówią, tak. zajebiście, stary, zagrasz te rolę. Tak. Właśnie dlatego on mógł grać w ten sposób, no nie? Mhm. Skoro ciebie nic nie bawi, to ty po prostu masz. Nic nie masz w oczach, po prostu. To tak. Nie masz Tam nie masz żartów, więc on gra normalnie. Tak. Aha, dobra. To nie słyszałem tego też. No ja ostatnio to słyszałem, no. I mówię, kurde. No faktycznie, no tak, on, on grał jak. Zwykłego, no może trochę zadufanego w sobie policjanta. Nie? No tak, tak, tak. Ale wiesz, no jeżeli... Cię, no rzeczywiście, no... No właściwie on też, on jest chyba... No on gada głupoty, tak? Ale jednak który Nie wiem, czy to jest możliwe, ale trochę jest jakby jednocześnie tym straight manem i jednocześnie obiektem, bo wokół niego cały czas się dzieją absurdalne rzeczy. On jednak rzeczywiście... No. I to go wszystko nie bawi. Tak, więc dla niego to jest normalne, się, przez co ty masz mega no nie? Jeżeli tak. ten, widzisz tego faceta, który po prostu normalnie, wiesz... To jest okej, okay, nie? naga broń, no zajebista tak. zajebista Co to jest, mówić? Coś czy, czegoś można się spodziewać w twoim wykonaniu, bo wiem, że różne były tam były podejścia do jakiś sketch show, coś tam ale chyba nic nic no narazie, nie, nie były wyszło no nie, podejścia na, i nic nie wyszło no dzień. teraz jeżeli coś to, to ewentualnie, no ale nie wiem kiedy to będziesz puszczał no, więc, więc może puścisz to w momencie, kiedy ludzie tak Kasper, no będzie na jesień pewnie <grystujesz <grystujesz> będzie listopad, nie, no, przed, nic nie będzie ja będę mówił, na no pewno... na jesień wiesz od września ruszamy Aha. nie nie wiem, może z może, może Polsatem coś jeżeli uda się z nimi Aha. wiesz, poszarpać trochę o to że, że rzeczywiście ja będę przy montażu i, Ty. i, i tyle no. zobaczymy e, na pewno nowy program napisałem solowy, będę zaczynam z nim jeździć Aha. więc też zapraszam serdecznie do oglądania no, kiedy? i będę wrzucał stary swój solowy do internetu. Aha. Możliwe, że już rzuciłem. Jak tego słuchasz. I, i ty stwierdzasz, że okay, ma, Masz już datę? Kiedy będzie? Nie, nie mam daty. Aha, okay. A myślę, że we wrześniu jakoś. Czy już, a już jest nagrany? Czy, już czy jest to... nagrany półtora roku temu. A, okej. Okay. No bo ja od. Aha, no tak. Roku zwól... Już nie gram tego programu, nie? No tak, tak. Okay. A gdzie nagrywałeś? Tak, z ciekawości. Bemowo. Tak? Mhm, Ubana się na scenie. A, okej. Okay. Czyli, czyli się nawet nie nagrywałem tego, to człowiek z Bemowa tam z tej restauracji nagrał Aha. i ja mówię, a prześlecie mi to, zobaczę, jak a, to Czyli wygląda. nie planowałeś tego? Nie, właśnie, właśnie, stare, to jest najlepsza Historia najlepsza, że ja yy, mam special, który jest po prostu nagrany z jedną kamerą przez gościa, który robi zbliżenia, pokazuje ludzi, wiesz, jakbyś był po prostu Aha. jednym z widzów, no nie? Bardzo ciekawie to wygląda, jest dobrej, dobrej jakości, mimo wszystko, nie? Ale kamera jest dynamiczna dosyć, nie? Mhm. Ale mi się to podoba, w sensie ja, no i miałem tam zajebisty występ, w sensie no flow, wszystko tak. się zgadza, dlatego go wrzucam też, nie? Jasne. Bo naprawdę, i się tak cieszy, bo wiesz, szedłem ze sceny, mówię, wow, zajebiste granie, i banaś mówi, w ogóle mamy to nagrane. Nie? Ja mówię, co, dawaj, nie? No to i fajnie, się. fajnie ci się trafia. Z dźwiękiem nie było problemu. Ja zauważam, że zazwyczaj z tym jest największy problem. bo... Z dźwiękiem? Oczywiście, być przygotowanym ale. przygotowanym jak... do, do Tak, nagrania. no z miksera najlepiej, nie? Tak. Dźwięk jednak z miksera, a nie z kamery. No, tak. Nie, no tu jest fajnie, dźwięk jest wszystko elegancko. Z tego, tak. Aha. tak. Czyli jakiś pro w miarę człowiek to robił, nie. Nie, nie że no, tam był z kamerą. No. No, dał radę. Tak. Chyba na to. Jak by się Wygląda. podobało, no to chyba. No, zobaczmy, I oświetlenie wiecie. w klubie było ok, tak? Wszystko się ułożyło? Co, tam wszystko widać, jest jasno, aha, ludzi aha. widać, wiesz. No taki aha, był, okay. ja w ogóle mówię, kurde, tak będzie jasno na widowni, no tak, no, takie jest, wiesz, oświetlenie. No, tak. Mówię, aha, wychodzę i pfff, A, A widownia jest oświetlona, wiesz. W miarę taki kameralny, jak na ciebie występ tam mile. 200 tam osób. Aha, no 200 mówić. osób, no to w sam raz, tak fajnie, nie? No 200 to już... osób to jest taka moja liczba, aha. no, mniej więcej. Masz, masz kontakt z ludźmi, ale tak. jest też ich sporo, że nie wszyscy. I mam, muszą się yy, mam pieniądze do przewierodolenia, nie. <laughs> <laughs> no właśnie, no wiesz, no tam no zresztą jak będziesz chciał, to sobie zobaczysz chociaż początek i zobaczysz tę te, te kłodę, którą sobie zawsze rzucam. A, no, no. Tylko, że tam. Tam że się pokojnie, bardzo dobrze to no, sprawdziło, tak? Ta. Tak. Chciałbym zobaczyć, nie? Wiadomo, ja nikomu nie życzę, żeby mnie szedł występ, ale. Yy, jednak oglądanie tego jest trochę zabawne, jak komuś nie idzie, to jednak jest, no bo też trochę tak. się utożsamiam, mniej w ogóle to jest, I, i właśnie, no jak sam robisz to świadomie, że próbujesz niby ludzi zrazić do siebie, no, to widzę, jak to ludzie robią czasami, ale chyba nigdy nie byłem świadkiem, żeby jednak nie poszło. faktycznie się obrazili, no akurat no, no, nie no. widziałem, nie, że... Tak. No bo jak mówisz coś takiego, że, że przepierdole wasz hajs, no to no to dla mnie jest tak oczywiste zupełnie, że, że to nie jest na serio, No tak? ale... właśnie, nie? Że no, wychodziłem z tego założenia, że ej, znamy się, lubimy, jakby zaufajcie mi, że tak. ja wiem, gdzie to wszystko sobie idzie, nie? Mhm. <laughs> a oni myśleli może, że akurat... nie, że obraził akurat nas, no to teraz... zobaczymy, nie? No to zobaczymy. Naszły cię, żeby to powiedzieć, że, że masz ich dupę. Ale... No tak. W ogóle miałem jeszcze gorszą tam kłodę, ale musiałem już z niej zrezygnować. Aha. To na, było trochę za dużo, nie? Mówię, sam dla siebie mówię, o nie, nie, nie, dobra. Na, też na samym początku? Tak. Mhm. A jak, jak konstruujesz ten, ten set, to dużo jest dużo jest takiego redagowania, później zmieniasz kolejność albo właśnie... Nie, nie, raczej jest wycinanie, nie? Tnę tak. wszystko, to zdanie jest niepotrzebne, ten żart nie wszedł, ten, ten. monolog trzeba wywalić cały i po prostu skracam, skracam, skracam Aha. i żeby było gęsto i samo mięso tak. trzeba zostawić, nie? nie? ma, dla mnie, dlatego ja nie mam godziny czy półtorej, bo ja jestem bardzo taki analityczny, nie? Aha. W sensie ja nie chcę, żeby tam szpilkę można było gdzieś włożyć, nie? Aha. Lubię Extra. tak, precyzyjnie. Okay. E, no. Czyli no to trwa, znaczy, tak, to zaczynasz mając więcej po prostu, tak, tak. I, i... A potem ścinam i jak i widzę, że łóżko. za dużo ściąłem, że mam za mało materiału, no to wtedy dobra, no to kombinuję, co, co sobie mogę, wiesz, jeszcze mhm. dopisać, nie? Nowego. Słuchaj, masz żonę i, i dziecko? dziecko, czy dzieci? Jednak? Dziecko, córkę, 11 no. miesięcy w sierpniu. Aha, to mowa jest w sierpień. Malutka. I, no malut, i, malutka. No to jeszcze, to jesteś jeszcze na tym etapie, że Re Rewaluujesz swoje życie pod tym kątem, jak jakoś to wpłynęło bardzo. No na... bardzo wpłynęło, oczywiście to, jak podchodzisz, że tak. tak? No to już świat się do góry nogami, praktycznie odwracał. Uh -huh. Ale to tam nie ma co pierdolić, bo też mi pierdolili, wiesz, że jak jakbyś miał dziecko. No, tak, mówi, no zobaczę, kura, co zobaczę. <laughs> e, no Więc ja już też nikomu Zobacz, nie mówię. Nie wiedzieć, nie nikomu nie mówię, bo ja wiem, że to nic nie da. Jakby mogę ci powiedzieć, mogę powiedzieć ludziom, ej, zobaczyć, co to da. Mhm. Dziecko się rodzi i po prostu tak cię to uderza, że w ogóle nawet nie znałeś takich wiesz, emocji czy uczuć. I teraz y, ciężej ci jest dzielić czas między... O wiele ciężej. No ja, rodzinę, pracę, coś... Ja mam tak, że y, przez to, że wyjeżdżam dużo do pracy... A twoja żona też występuje regularnie, też występuje, tak? Tak, jakby, no, no teraz jakby wraca, nie? ma teraz Aha. powrót, po tym wiesz, całym tam dziecko ciąża i tak dalej, no to była lekko wycofana Tak, nie mogła w trakcie ciąży wystąpić? Grała do tam siódmego, nie, do, nie, do, si do siódmego, ósmego miesiąca grała. No to i tak, nieźle. No, e, a potem też małe dziecko w domu, ja też zacząłem wyjeżdżać znowu i gdzieś tam musiała się lekko wycofać i zająć dzieckiem, a teraz już wraca, nie? Tak. Spokojnie. Ale coś chciałem powiedzieć, co ja mówię? no mówiliśmy o równowadze jakby A, no czasu, właśnie, że u mnie rodzina. jest tak, że wiesz ja dużo wyjeżdżam z domu do pracy więc praktycznie wszystkie moje wyjazdy są do pracy więc nie ja tak. na przykład nie mogę sobie pozwolić, że chciałbym sobie wyjechać za bardzo, wiesz no teraz akurat miałem idealną, super okazję i ją wykorzystałem, że pojechałem na turniej pokera, bo poker jest moją też pasją A, tak. e, do Czech na turniej na 3-4 dni. No i wiesz, to jest jedyny, jedyna rzecz, na którą pojechałem w tym roku. Nie do pracy. Poza, nie? A... No więc to, to, to jest taki jedyny jakiś taki minus, no ale to absolutnie nie ma co narzekać. Jakby ja mam zajebistą pracę. Tak. I, i pod, praktycznie pod każdym względem, no bo to, że ona jest ciężka, no kurwa, gdyby praca nie była ciężka, to, to by nie była pracą. A między Wami, y, y, jako ma małżeństwo, nie ma jakiejś takie y... Teraz wchodzimy no. w terapię tak? No, i ludzie słuchają o stand-upie, mówią, no moja żona, od roku nie uprawiamy, co kurwa, coś mi się przełączyło. Nie, no wiesz, no ludzi też ciekawi. No ludzi bardzo ciekawi, ten wiesz, aspekt, jak tam wasze ja tam, życie, jak współżycie. No, nie, możemy o tym nie rozmawiać, jak nie chcesz. Nie, ja ja spoko Nie, na luz, skam, spoko o spoko tylko e... nie mam pekę, że ludzie, którzy tego słuchają nagle mają takie, czy to jest też jeszcze wiesz, ta audycja? No nie, bo, bo, bo, bo ja, ja nigdy nie chciałem gadać tylko o stand-upie, bo to... No wiadomo, spoko, fajnie. To się nudne no. robi. Ale chodziło mi tylko o to, czy jest jakieś takie współzawodnictwo między wami, czy... No bo jednak jesteście jakby w tej samej trochę branży jest takie, albo przynajmniej nie, motywowanie nie. się konkurencją. No nie, nie ma żadnego współzawodnictwa, ewentualnie o czas. Jest współzawodnictwo no o tak, czas. Ona tak. mówi, ej, teraz ja chcę tu mieć te trzy dni i wiesz sobie Jasne. zabukuj, żebyś nigdzie nie wyjechał, bo ja teraz też przez te trzy dni sobie będę... Tak. Wiesz, coś robić tam ze sobą. Nie? No i to jest jedyne, że mhm. chodzi o czas po prostu. Ale tak, że ona robi coś i ja robię, no nie, no absolutnie. Nie, nie, nie działa ci to na, na ambicje czy na odwrót? nie? Tam... Mi nie, no trzeba by z nią pogadać, czy jej coś <laughs> działa. Wiesz, no, no, no, Ale... Myślę, że mamy dosyć mocno dogadane tematy. Tak, no, tak. Długo się znacie? Osiem lat, Aha. osiem i pół roku. Aha. Osiem i pół roku jesteśmy razem. Tak, a małżeństwem... Z, Dłużej, lata. no. Dłużej. Najpierw nie. ona miała taki worek na twarzy i ja nie mówię. Mogłem... Ona jest takiej religii. Radą ma taką religię. Wore, tak, chodząc z płóciennym workiem. Tak. Bez żadnych dziurek po prostu. worek. Bez dziurek, mhm. tak, tak, tak. tak. Nie ma żadnych dziur tam. No to 8, 8 lat to długo. To jesteście przyjaciółmi, chyba musicie być trochę, co? No oczywiście to moje bardziej... największe wsparcie, jakie mam tak. w życiu, wiesz, zaraz po rodzicach, no to mhm. jest moja żona, nie? Jasne. Domu. Zresztą ona nie tylko jest takim wsparciem wiesz, duchowym, mentalnym, emocjonalnym ale też często jest wsparciem merytorycznym mhm. do tego, co robię bo ona czasem, wiesz, powie jedno zdanie albo powie, że w ogóle to, to mi się nie podoba, mhm. albo co mówisz, nie? że to nie jest śmieszne, w ogóle na chuj tak. to mówisz? Mhm. Albo mówi, tu brakuje ewidentnie o tym, nie? Tak. Ja mówię, tak. kurwa, może i tak no i parę, błędów, parę, parę puent, parę monologów takich trochę powstało z jakichś takich jej uwag. No, no właśnie, no, coś, tam ci, coś tam ci dopisała nie, ma, ma, fajne, ma fajne czucie, naprawdę, ma, ma bardzo dobre czucie. Ale nie tak, żebyś musiał dzielić ten, ten, napisy z nią, wiesz, jeszcze. Nie, nie, no wiesz, ja dzielę no. z nią, wiesz, małżeństwo dom, wie, nie ma intercyzji, no więc nie? kurwa trochę dzielę jednak. No tak, no tak. No, ale... Y no to jest fajne, że rzeczywiście jak on, jak ja jej powiem coś, jakiś pomysł, jakiś żart i ona zaśmieje się i powie, że śmieszne, no to jest 100%, że to jest śmieszne, nie? Tak? To, tak, to jest taki wyznacznik, że no papierek lakmusowy. To ciekawe, mi się no. wydaje, że czy, czy moja dziewczyna, czy nawet znajomi to jednak jest, Czasem jest dokładnie na odwrót, nie? No, nie to to może nie być jest... wyznacznik, ale nie musi być. Super. No to, to u ciebie też jest w takim razie wyznacznik, że jest dokładnie na odwrót, więc jak się zaśmieją, mówisz, fajnie, nie, nie, no, ale wykreślą. Mi... Tak, no, tak, chciałbym, tak, tak ale, to... chciałbym, ale właśnie o to chodzi, że nie ma, nie ma reguły. Czasami to, co się, jej się podoba, w ogóle nie działa na scenie, a, a czasami ona mówi, nie, to tam jest słabe czy coś, a okazuje się, że jednak to działa. Nawet jak ja nie byłem do końca do tego przekonany, to, to, to też nie wiem, czy się tobie zdarzało, ale może nie jest tego wiele, ale mam chyba parę takich żartów, co ja do, do końca nadal nie wiem właściwie dlaczego to działa, albo mm -hmm. ale mm -hmm. działa bardzo dobrze. Na przykład, nie I nie tak można tego z... zmienić w ogóle, bo jak coś zmienisz ra raz, raz tak, to potem już nie wrócisz. Nie, no bo nie wiedziałeś, co tam raczej, działało. Już nie. No tak, te, czas, czasami oczywiście są takie rzeczy, że nagle cię nawet ludzie zaskakują. o, To jest śmieszne zobacz. Dużo improwizujesz w trakcie występu? Nie na, bardzo na początku dużo improwizowałem. W muszymy... po nie dobiję. i tam zresztą miałem z założenia taki Aha. segment, gdzie 15 minut było praktycznie improwizowane. Więc bardzo dużo. To, tak. Takie było założenie mojej no, tak, tak po, po no i to w ogóle te półtora roku jeżdżenia bardzo mnie gdzieś tam e, doedukowało e, w, w impro. Jakby rozmowy z widzem nie są już dla mnie jakimś. No problemem. tak, właśnie w interakcji z, z widownią ta improwizacja głównie ta, była, tak? Tak, czy? Ta, ta, ta. No. Zresztą też będę wrzucał, mam zamiar wrzucić taką kompilację interakcji z Aha. widzami na gali stand A, okay. z 5-6 minut, tak, mam plan, ale nie wiem co z tego jeszcze wyjdzie, no żeby wrzucić, żeby tam ludzie sobie zobaczyli parę tam wiesz, strzałów tam najmocniejszych, Jasne. które tam były. Starzy... A teraz mam bardzo mało improwizacji w tym nowym, nie? Aha. Bo się nastawiłem, że, że nie chcę improwizować, tylko chcę po prostu zrobić program. Tak. Wiadomo, ja jak coś, coś się wydarza, no to ja lubię, nie? Jak coś się wydarza, od razu komentuję i tyle. Ale tak sam z siebie założenia mało. Aha. A teraz jak masz, nie wiem, czy bardziej... Hmm. Nie wiem, może zawsze masz tę luźniejszą strukturę, ale jak masz ten tekst, to konkretnie bardzo ułożony, albo jest jakiś taki żart, który wymaga tam tej mm -hmm. ciszy, czy coś. Nie nie możesz tam sobie to Wtedy podwócić. I ktoś ci wtedy przeszkadza. No to ja no to... Na szybko wiesz, to jest sekundy decyzja, nie? Sta tak. Czy olewam go, czy zatrzymuję się wtedy? No tak. Myślę, czy opłaca mi się w ogóle go yy, zaczepić, mm -hmm. czy jednak muszę pójść dalej, żeby ten żart uratować, nie? Mm -hmm. No to jest decyzja szybka, nie? No jasne. Miałeś tak, żeby ktoś ci... Yy... Właśnie o heklerach dawno nie... Nie, nie dawno nie gadałeś. No to jest Żeby super temat, jeden z moich ulubionych. Ci, tak? no, to dawno... no ja no przecież mówię Ci, że moi fani są popierdoleni, więc przychodzą na mój Roz, występ i mnie heklują. Pozwalają Ci występy, tak? <laughs> no to oczywiście. Albo, bo... ty, albo ktoś jest śmieszniejszy niż Ty. Bo tak, w miałem, występ, momencie... miałem występ, gdzie przede mną był taki open mic prowadzący w Toruniu to było, ale to był akurat zajebisty występ. <laughs> nie ten drugi. I miałem open mic i przede mną występowała, tam, występował support Aha. i ja wyszedłem po przerwie no i mówię, się manko, cześć. I głos sali. Przynajmniej ty tego nie spierdol. I ja mówię, co? Kurwa, jak masz na imię? Tajemnica, kurwa. Uh -huh. Ja mówię, kurwa, nie wierzę w to, co się dzieje. mówię, no nie? Więc zacząłem tak jechać po nim. Zrobiłem pięciominutowy monolog, gdzie ludzie leją, kurwa, niszczę go po prostu. Uh -huh. I na koniec mówię, dobra, dobra, dobra, dobra. To jak masz na imię? Krzychu, sorry. Kurwa spacyfikowany w chór. No i Krzychu potem był, wiesz, leitmotivem całego występu. No tak, już I potem... No Miałem też Heklera, który mówi, że jak masz na imię twoja stara, nie? I też jest agresywny w ogóle, nie? Więc ja mówię, że, że kurza, jakby no... Nie chcę tego robić, ale jakby w pewnym momencie mówię, no to spierdalaj stąd, co ty tu robisz, nie? Tak powiedziałeś? On, no w pewnym momencie Gdzie... tak, bo on... Aha. Wiesz, bo ja jestem bardzo miłym do ludzi, w sensie do heklerów też jestem miły. No tak. Bardziej staram się w żart obrócić tę jego energię, taką Jasne. złą, wiesz, żeby ona była pozytywna, żeby ludzie go zbesztali bardziej niż ja, nie? Tak. Po prostu Ale się często, się zdarzy, Ale że często jest, jest tak, że masz najebanego typa, do którego nic nie trafia, albo masz właśnie takiego dziada, który mi siedział. To było w, gdzieś na Śląsku w jakimś Mikołów, nie, nie, nie Mikołów, no jakiś tam mhm. mały klubik tam na sto osób. E, i kurwa dziadnij, że twoja stara, nie? Jakby, co, coś ci się nie podoba? Mówię, nie? On mówi, wszystko mi się tu nie podoba. Mówię, nie? No jest. Ja pierdolę, ja co tu kurwa co robisz frustrowany typie, nie? Tak. No i mówię, no to, no to nie wiem, możesz wyjść, nie? Pieniędzy na pewno ci nie oddam, to zapomnij, nie? Mówię niego, <laughs> jeszcze po tym wstępie, gdzie przepierdolę wasze pieniądze, więc Aha, no mam tak. wszystko ten. No i gram dalej i on dalej do mnie, nie? Jakby przeszkadza mi. Aha. Ja mówię, stąd, nie? Już. No właśnie, ale to, to, to też czasami to powinno chyba być. Zdarzało się, że ktoś był wyprowadzany? Jest nie. jakaś, nie? Nie, nie, nie, nie przypominam sobie. Bo na Może, tych większych imprezach był, ale... to jest, mu, nawet musi chyba być tam... Ochrona? No ochrona przepisowo, wiadomo, nie? To... No po, powyżej chyba 500 osób tak. musi być ochrona. Ale nie, nie zdarzyło się, żeby kogoś wyprowadzili... E... Pewnie starzyło się gdzieś tam, wiesz, że czasami jest takie bijane. duże granie, że ty nie widzisz wszystkich, też no masz, tak. w gały ci świeci, więc nie widzisz tak, tam ogólnie, ale coś tam chyba było, to coś kojarzę, ale tak przez mgłę, nie, więc ci nie powiem. Mm -hmm. Ale no wiesz, były sytuacje, że ludzie też wychodzili nie? z występu. No tak, no, to jest normalne, mi się wydaje, że zawsze czasami też nie wiesz, dlaczego ktoś wyszedł. Nawet jakaś Może... taka nobilitacja, nie, że Może po że z prostu... mojego występu ktoś tak. wychodził, nie? Także fajnie, fajnie. Dobrze mi, no to dobrze ten hard, program. Hardcore jestem. Jestem stand wiesz, ludzie wychodzą, tak. spoko. Nie? Mam nadzieję, że z tego nowego programu też ktoś wyjdzie, nie? No, tak. <laughs> tak, no a już wspomniałem o tym Davidzie Krosie, a tam on właśnie taki ostatni jego set jest Make tam Chyba po prostu się nazywa Make America Great Again, czy coś takiego? Czyli tak samo jak slogan no. Trumpa, nie? Ale on tam pokazał, pokazał, jak ludzie wychodzą specjalnie. Znaczy mówił, że, że tym operatorom, żeby się nie przejmowali, że mogą to pokazać, bo, bo wszędzie ludzie wychodzili w sensie. No, Więc dlaczego na specjalu tak. mieliby nie wyjść? Tak, no, dlaczego no, miałoby no. tego nie być? Że, że przynajmniej. Parę osób w każdym mieście Ciekawe, czy on się tym helpi, czy po prostu jest rozżalony, że ci ludzie dalej, kurwa, nie wiedzą, na co idą, nie? No, no to co, bardziej to, chyba rozżalony jest. To jest chyba tak pół na pół, no ale to jest takie... Mówiłem, no ten żart z wcześniejszego albumu czy coś, gdzie on mówił, że jakby, no, to nie jest tak, że ci ludzie, że nie wiadomo, kim on jest. No on przychodzi... Że masz materiał z... do wglądu i po prostu się zapoznaj, nie? No tak, tak. I... No tak, no to jest, no dobre, dobre to jest. Tak, no ale rzeczy, no, no nie wiem, on rzeczywiście jakby to tak nie bezkompromisowo mówi o pewnych rzeczach. i, wiesz, go takich, lubisz? W sensie... najbardziej kontrowersyjnych, typu tam w Stanach, tam jakieś przepisy dotyczące broni, wiesz, tam jakieś aborcja, no to najbardziej takie kontrowersyjne. No wiadomo, no chcesz, no to weź aborcję i dalej, e... nie? Tak, jakoś wiadomo. musisz też być kontrowersyjny, no to weź Holokas, aborcję, najlepiej to złącz, to tak. już w ogóle, nie? Ale wiesz co, no, to, to nie jest, no, mam wrażenie, że on nie mówi tego tak, żeby tylko być... Ja wiem, ja wiem. No, wiem ja. tylko e, czy ja go lubię? No tak, ostatnio po prostu jakoś więcej chyba go oglądałem i mi się przypomniało. Teraz, nie wiem, już wracam do rozmowy, to, to przez przypadek, ale e, on jest chyba takim trochę niedocenionym komikiem, bo on, on jest taki mocno przegadany. E, by, bywa, że ma takie dłuższe fragmenty, wiesz, bez śmiechu czy coś... Mhm. Więc chyba nie, nie w twoim stylu komik, ale no w ogóle się no porównując... Mm, nie, do, to nie jest tak, że nie w moim stylu komik, nie, bo ja sam lubię mieć gęsto, ale to nie znaczy, że zawsze mam no tak, cały czas rozumiem. śmiech, tylko mam moment, w którym ludzie mają takie... Jest cisza totalna, w sensie ludzie nie wiedzą, co się dzieje, nie? Tak. Ja wtedy mam bekę z tego, bo. Aha, kurwa, żartowałem. No tak, to też coś? nie musisz. Nie, nie, no ja lubię ciszę, nie? To wiem, też jest że... zajebista, zajebisty moment występu, gdzie chcesz tu ciszy i masz ciszę. Mhm. Bo co innego, gdybyś na przykład chciał ciszy i nie miał ciszy, bo, nie wiem, jest szmer no tak, no i ludzie się nie słuchają. Tak, nie słuchają cię, Albo ktoś jest... nie zrozumiał w ogóle, że ma być teraz cicho, nie? Jest... Nie zrozumiał rzeczy, którą powiedziałem. Tak. Mówię tu o śmierci, poważna rzecz i ktoś ma takie, hehehe, takie kurwa, wiesz, ma być cicho teraz, mhm. bo, żart nie, bo żart mi nie wejdzie, jak będzie głośno. Musi być teraz cicho. No, no tak. To są takie tak, rzeczy, że, ale gęsto chodzi mi o to, że, że ci ludzie cały czas są trzymani za tę mordę, nie? Nie, nie, nie puszczam ich przez... oni nie, tak. Przez moment nie mogą się czuć dziwnie ze mną. W sensie przez dłuższy moment, na przykład, mhm. przez pięć minut nie mogą nie. mieć takie myśli. Jakoś tak, nie? Nie jest niezręcznie. No, no, nie. Tak, tak. No właśnie, no to no nie, no w każdym razie w nim mi się podoba to, że on jakby nie boi się tego, że ludzie się nie śmieją przez dłuższy czas, a, a, a i też y, czasami właśnie odgrywa scenki, ale tak bardzo długo i wiesz, odgrywa takie sceny, które właściwie mogły być skaczami czasami? No ja też ale robię. Też sam, trochę w tę i... stronę idę w tym nowym programie. Wiesz, zauważyłem, Aha. że to mnie trochę bardzo jara w sensie. Trochę tak. bardzo. Trochę bardzo jara mnie to, żeby mm, jednak sobie budować różne postaci, światy i sobie rzeczywiście robić coś, ale sketch e, samemu, nie? Tak, no to, jest, to jest fajne, ale to jest trudne, na pewno to nie no jest coś trudne. Czego się mam, mam scenę, gdzie mam trzy postaci i w pewnym momencie one zaczynają wiesz, się kłócić i kurwa, zmienia je to. Aha. No ale w porządku, lubię takie rzeczy. Stand up jest dla ciebie teraz już taką najważniejszą rzeczą, której będziesz się trzymał, myślisz? Do końca, czy to zależy po prostu od To odpowiem ci na inne pytanie, które mógłbyś zadać, czyli co, jakie mam marzenie w życiu zawodowe. To nie jest w ogóle to samo, ale chętnie usłyszę odpowiedź. Wiesz, no, trochę odpowiem no wiesz, dobra, na te dwa tak. pytania, ale bardziej na, na to Śmiało. łatwiej mi jest, bo mam po prostu odpowiedź na, na to pytanie akurat, więc muszę ci powiedzieć. Przy, przygotowałeś się. Dokładnie. Nie, mam, nie wiesz, jak Myślałem, że jakby wysłałeś mi te pytania i. i <laughs> No. że moim marzeniem jest mieć 70 lat, wyjść na salę, wiesz, 500 osób, czy, czy 200 i, mi, i mieć zajebiste granie i, wiesz, fanów, którzy zajebiście tak. mnie uwielbiają. No to jest takie, bo z tym się bardzo dużo wiąże, nie? Jak sobie mhm. Jeżeli ja mam 70 lat i mam widownię i jest zajebiście i, i, i jestem śmieszny cały czas, no to znaczy, tak. że życie przeżyłem spokojnie. No nie jest tak, że miałem chujowe 20 lat, ale wróciłem, mam siedem dych i znowu mam fanów, no nie, kurwa, no nie jest. No raczej nie. No więc to jest trochę odpowiedź na to Tak, czyli nie chcesz odejść na emeryturę. Nie, <laughs> nie. Ale, ale też y, czuję też, w, y, że nie jestem człowiekiem, który będzie robił stand-up tylko, nie? No hmm. już szukam sobie, wiesz, czegoś, y, też jakieś, nie wiem, czy właśnie scenariusze, filmy, seriale, coś, wiesz, jakieś Jasne. sketch show'y właśnie takie Tak. No na pewno będę dziś szukał. Ale ty te... coś piszesz też, czy, czy bardziej no jako No piszę, aktor? no z pis, piszemy no tak. coś, wiesz. Może, może też napiszę coś sam, może też napiszę coś jeszcze z kimś innym i zobaczę, mhm. nie? Ale to gdzieś to pisanie mi też sprawia frajdę wymyślanie różnych dziwnych, pojebanych rzeczy. Tej. No, tak zobaczymy. No Trzeba mieć też dobrych ludzi do, do realizacji, Dokładnie. nie wiem, czy, czy macie się takie zaplecze, czy nie, ale no, do, do telewizji to tak średnio Jakiś z tym tam... iść zazwyczaj. Tak, nie, nie, do telewizji nie ma co z tym iść. Bardziej, trzeba mieć po prostu ekipę wiesz, też jakichś tam pasjonatów pojebów, którzy mówią dobra, dobra, robimy, robimy. Mhm. No i gdzieś tam takie, takie ekipy są na horyzoncie, więc o to bym się aż tak mocno nie bał. Nie? Trzeba mieć też pewnie trochę pieniędzy swoich, żeby wyłożyć na to, żeby to jakoś wyglądało. No, najlepiej więc. cudzych, ale tak. Najlepiej z, cudzych, nie? Ale jak masz cudze, to zaraz no, to to się nos pojawia? w czubi. Tak, w czubi. interes od razu. No. Yy. Mhm. Niestety, trzeba, jakieś kompromisy się pojawiają. No tak, ale miałem, miałem zadawać kasztańskie pytania, chyba nie zadałem w końcu żadnego. Znaczy mówiliśmy już o różnicy między kabaretem i stand-upem. Powiedziałeś, że to są inne formy, ale właściwie nie wiem, czy, czy powiedziałeś, jaka jest... No, no Kasper, czym się różni stand-up od kabaretu? Ja, nie wierzę, że pytasz mnie o takie rzeczy. A naprawdę, ale nie musisz na nie odpowiedzieć, możesz e, równie dobrze. E, zbyć i powiedzieć. Zbyć to pytanie. Spierdalaj na przykład. No, nie, e, no dobra, tak, nie, dobra. no, no, no to nie. następne pytanie. Ale, a często na nie odpowiadałeś? Bo pewnie <laughs> część, dużo częściej tak. w wywiadach się powiadałeś. Niż... Często, często, często. Często gęsto i ostatnio nawet tydzień temu. Tak? Tak. Aha. No to, to mogę ci to powiedzieć przygrę. to, co powiedziałem tydzień temu. Naprawdę. E, kabaret od stand-upu.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 Po prostu wychodzisz nagi na scenę i po prostu to jesteś ty. No dobra, widać, że przygotowana no po telewizji odpowiedź. No, nie wierzę ci w ogóle, ale... No właśnie, ja też sobie nie wierzę, pierdolę po prostu, żeby wiesz, żeby nie powiedzieć spierdalej, bo potem ludzie będą mówić, no, jest, że uciski nie chce gadać. Wiesz. Nie, no jest to trochę prawdy, nie? ale tak w pewnym momencie się pojawia chyba jakaś taka właśnie poza formy. Podstawowa różnica, tym... kabaret mnie nie bawi i stand-up mnie bawi czasem. A też, tak. też ale też żaden, żaden kabaret się nie bawi? No przecież występowałeś chyba w kabaretach. W kabaretonach? Nie wiem, no a w grupie kabaretowej też, czy nie? No czy rok po prostu mówię, na nie? wydarzeniach tylko. Aha. Ale nie, no oczywiście są kabarety, które mnie bardzo bawiły w sumie, bo teraz ciężko jest stwierdzić, Aha. czy jakiś kabaret bawi, bo, bo przestałem to oglądać gdzieś już lat temu. Ale... No nie wiem, no kiedyś były super te kabarety, jak pamiętam, no nie, na przykład kabaret Mumio, czy, czy no Hrabi, no to są takie kabarety na pewno, które bardzo mocno mnie bawiły, nie? no teraz po prostu co, nie wiem co tam Mumio robi, wiem, że Hrabi dalej jeżdżą, ale nie byłem dawno na tak. nich. No z, z czego czerpiesz inspirację? Do stand-upu? No. To też jest kosztańskie pytanie? No jak najbardziej. A No, no właśnie, dobra, dobra, dobra, spoko. No, czy, to czy, to czy to coś zmienia? Nie, nie. C y nie wiem jak ci odpowiedzieć na nie. Tak, no, no, strasznie kurwa, głupie to jest pytanie. Strasznie głupie pytanie, no bo tak. kurwa z życia, skąd z dupy? No przecież z życia, no nie. No żyję, patrzę i mówię o, to jest dziwne, chcę o tym powiedzieć. No, Okej, okay, dobra, dziękuję. A, y a stand-up jest, czy uważasz, że stand-up jest trudny? W chuj trudny. Jeżeli mówimy o, o, o sytuacji, że masz naprawdę bawić ludzi i trzymać ich za mordę na przykład przez te pół godziny chociażby, to jest, no, nie, jest no, bardzo no, trudną no, sztuką. Nie, nie żeby się rozpłakali. No no, chyba... no, chociaż jak też sprawi, to że to się też... rozpłaczą, a po pięciu minutach będą ryli. no jasne. No to... no to to jest coś. To jest coś. E... E... No jest w chuj trudną sztuką tak ale na początku przychodziło ci to dość łatwo, czy nie? No czy tak, też, tak, tak, no właśnie przyszło mi to <coughs> dosyć łatwo, ale i tak uważam, że jest trudną sztuką. Mm -hmm. Bo widzę, jak się, wiesz, po kolei ludzie wypierdalają na tym, nie? No tak. Nie, w sensie nie jest tak, że ja, mi, nie mi to przyszło łatwo. Ciebie. Mi to przyszło łatwo i patrzę, że za mną idzie, wiesz, korowód po prostu, kurwa, ludzi, którzy są zajebiści. No nie, nie jest. No tak, tak. Wiesz co, to chyba już, co, mniej więcej zadałem... Wszystko, Wszystkie co... kasztańskie pytania. Już kasz, kasztańskie pytanie. Ja już, nie, już przestałem jakiś czas temu to robić. E, chyba i jak mi się przypomną, to, to wspominam. No bo czasami jeszcze. Fajnie, że jestem gościem i akurat ci się dziwnym trawem przypomniały kasztańskie pytanie. <śmiech> jak mnie, ja mam to odbierać? Powiedz. Czasami mnie ktoś jeszcze czymś zaskoczy, albo właśnie. E, no nie wiem, no. Powie, powie coś innego niż zwykle. Ale To, to nie jest tak, że. No wiem, mówisz i jakby nie, nie, nawet nie oczekujesz jakoś super jakiejś odpowiedzi, nie? Przykład... No w tym przypadku nie, no jakby z, y, bardziej czasami jest polemika właśnie z, albo z samym pytaniem, albo ktoś odpowie żartem. No wiem, albo wiem. Całkowicie... to jest taki rodzaj a... prowokacji twojej, nie? W sensie prowokujesz do czegoś, w sensie, a nuż się coś no, no dziwnego właśnie, wydarzy, coś nie? może po coś prostu, się wydarzy. Coś, może gość wyjdzie po prostu, albo nie wiem. <głos> Dokładnie. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. No może <głos> ja no, wyjdę no, w pierwszym. No dawaj, no. Słuchaj, do widzenia. Jestem taki obrażalski, że wiesz. Aha. Jesteś, tak? Nie, no co ty, kurwa. Nie, nie, jesteś? nie no ja jestem naprawdę, nie wiem, no, ja się nie obrażam. W sensie, jak ktoś mnie wkurwia, no to mam takie, dobra, nie, nie chcę mi się z tym typem mieć do czynienia. Nie? Ale to nie, nie wiem, czy to jest obrażanie się? Może trochę. Nie, to chyba, chyba nie... nie. Ale chyba każdy coś takiego, no jeżeli ktoś chyba cię wkurwi, każdy mam, no to co masz nie... takie... A co robisz w piątek? No kurwa, nie wiem go, co robisz. to jest zdrowy odruch. To bardziej zależy chyba, jak jak się go traktujesz i może ile cię to kosztuje. Tak, bo obrażanie dla mnie, obrażanie się jest takie... Tak, że ktoś na powie, ale masz jeansy chujowe i ty masz takie, dobra, fajnie, wiesz, super jesteś, kurwa, że mam dżinsy. No nie, no to też, ale że sam ten akt w ogóle wymaga czasami więcej od ciebie niż od... Tej, niż dotyka tą osobę, której dotyczy, nie? bo ty musisz tak. włożyć dużo negatywnej energii w to, żeby ją ignorować. Tak, a ona sobie żyje a, i a tak naprawdę nowy, się nie przejmuje. Tak. No. Ale nie miałeś takich sytuacji, że, że e, tu nawet właśnie w środowisku czy coś, że, a, że ktoś tam coś źle o tobie mówi. Oczywiście, albo, miałeś, albo no cię, e, tak, no ale że, że ktoś cię nie docenia i, i cię to boli. No, oczywiście, że mam czasami taką myśl, ona się przewija gdzieś, że czuję, że nie jestem w pewnych kręgach, czy przez niektóre osoby szanowany za to, co robię, albo wręcz mnie nie, nienawidzą, albo nie wiem. Tak naprawdę myślisz, że ktoś mnie nienawidzi? No, myślę, że nie wiem, czy, znaczy taka nienawiść, wiesz, nie taka czysta nienawiść, tylko tak. taka kurwa nienawiść, no tak. a niech spierdania, nie mogę na, na to patrzeć. No, to to no nie, bo wiesz co, bo, bo ja, ja, ja mogę mówić o, o sobie i ja na pewno e, krytycznie się wyrażałem o wielu osobach i... E, o mnie też? T, dla mnie no. pewnie kiedyś tak, ale ja bardzo dawno kiedyś nie... Kiedyś tak? No nie, bo... Ale bo, teraz już nie, teraz już nie. Nie, bo Kacper, podstawowa sprawa, ja ciebie nie widziałem na żywo. Nigdy. No nie pamiętam kiedy ostatnio. No. Nie no pamiętam, to kiedy ostatnio... Więc, błąd, więc błąd. Nie ocen no błąd, ale nie, nie... No przysłałeś mi bilety darmowe? Przecież Aha, ja muszę to, płacić? Tak, to działa. Dobra, rozumiem. <śmiech> nie, powiem, powiem szczerze... siedzi <śmiech> na Mokotowie i mówi... W skrzynkę sprawdzam mówi... O, wy chuje, będziecie tak, coś nie, chcieli. Nie było kurwa, ze rzeczką <śmiech> tych koperty. Um, ja z nikim raczej nie mam... Yy, kosy. Wiesz, jakieś kosy, nie? No tak. No, I, I na pewno ktoś może mnie nie znać, i, i, i pewnie coś tam słyszał, że może ja coś powiedziałem, albo to zostało wyolbrzymione. No i teraz jest jak jest, nie? Ale nie ma takiej osoby, żeby nie, z którą nie mógłbym pogadać. nie? Jakby mm -hmm. dla mnie zawsze. I wtedy ja mogę, yy, jak my się znamy, to ja mogę ci w twarz <laughs> mówić to, co powiedziałbym, może komuś innemu, mm -hmm. czy coś takiego. nie? Zazwyczaj. No ja się raczej swoich opinii nie, nie wstydzę, może czasami po prostu się tylko powstrzymuję, bo kogo obchodzi moje zdanie, nie? Ale na tej zasadzie, że... I też e, ja się może nie kryję z tym, co, co sądzę, już teraz trochę bardziej się z tym liczę, ale dla mnie moja opinia jest taka nieznacząca, nie? W sensie są in, inni ludzie, którzy są bardziej znani i wpływowi i mają jakiś autorytet i władzę trochę nad innymi. Ja nie... To, że ja powiem, że ktoś jest chujowy, jakby nie ma wpływu na jego... Zależy, na jego zależy karierę, jak ta osoba... Tą... W, na jego karierę pewnie nie, no, ale no. na tę osobę... To no, tę tę jak Może wrażliwa tak. jest ta osoba, nie? No bo, bo mówisz, że twoja opinia nic nie znaczy. Dla kogoś, kto ma wyjebane w opinii, nic nie znaczy. No. A dla kogoś, dla kogo każda opinia negatywna tak. ryje, BRR i tak dalej, no to wiadomo, różni są ludzie, nie? Nie, no wiesz, no masz rację, no ale ja też ja ale się spoko, spotykałem no. z różnymi negatywnymi y, rzeczami Mas, na mój temat no. i... No i po prostu jakby no, akceptuję. To, jakby, nie nie bo, jesteś obrażalski no, no na pewno mnie te, czasami mnie to dotyka, ale ogólnie... No nie wiem, ja, ty, ja tylko się obrażam, jeśli ktoś mnie um, atakuje bez, w sensie tak wiesz, tak, bieram, personalnie bardziej. No tak, no to... <laughs> jak ktoś wchodzi na scenę i mnie popycha, scenę, to ja się i wtedy obrażam. Mi, wodę na twarz, tak? tak, bez... tak no. Nie, jak ktoś mnie atakuje e, tak bardziej ad personam i bez powodu, czy, czy widzę, że... No właśnie ja czasami miałem problem. wrażenie, że gdzieś e, nie, ktoś mnie atakuje, czy, czy atakuje, czy... Też, że bez powodu, nie? W sensie, że ja nie, nie no tak. czuję, żebym sobie zasłużył na to, żeby ktoś tak, tak mi czy cokolwiek. No. Ale wiesz, też odróżniam właśnie jakby... E, dla mnie jest taka różnica między tym, że ktoś komuś się nie podoba mój materiał, czy cokolwiek tak. mój występ, w całości jakikolwiek styl, nieważne a, jak to nazwać A, a, tak, a stwierdza że jesteś chujowym typem, naprawdę. No, no to jest zupełnie no, różna rzecz. No. Tak. Bo, bo są, na pewno bym wymienił jakichś ludzi, z którymi się kumpluje, ale jak oglądam ich występ, to takie. No, no oczywiście, no, dobra, no pewnie no, też no, tak. Wiesz, Jasne, że tak. Wiadomo, ci, więc... jak masz kogoś yy, bardzo blisko, komika na przykład, czy, czy komiczkę określenia, <śmiech> to bardzo chcesz, żeby tym osobom szło, żeby miały zajebisty występ, bo wiesz, jak będą miały chujowy występ, albo, albo będą miały po prostu słaby materiał, to będziesz musiał im to powiedzieć. i To nie będzie miła rozmowa, nie? Po prostu. I to jest smutne. Jakby przykre. Po co? Dlaczego? Dlaczego musi tak być? Dlaczego ta osoba, kurwa, nie zrobiła dobrego materiału? Mhm. No, ale na szczęście nie, nie mam jakoś super takich, wiesz sytuacji. Nie, nie miałeś racji, Ale no właśnie, a w, a w którym momencie się zaczyna też ten słaby materiał, tak? Bo, bo jak dopóki są dobre reakcje... Wydaje mi się, że to... słaby materiał zaczyna się wtedy, kiedy mi się coś w nim nie podoba, ewidentnie. Nie? Okay. I czy to się widzowie śmieją, czy nie. Rozumiem. Chodzi mi o to, że mi się nie podoba coś w tym materiale. Tak. Takiego, co uważam, że jest albo już sygnałem, że coś jest kurwa nie tak. Mhm. Się dzieje. Albo... Że mówię, to jest za proste. To jest za proste na ciebie na przykład, nie? Mm. Nie powinieneś o tym gadać. Tak. Jakby mówiłeś już o tym w innym programie, nie, nie mówisz uh -huh. o tym teraz, jakby powiedziałeś już o tym temat. Po co wchodzisz drugi raz do tej samej rzeki, czy cokolwiek, no nie? Tak. No to no tak. No to... No, widzisz, no to no to z tych samych właśnie takich przesłanek, co teraz mówisz, to, to się biorą jakieś podziały na kasztanów i nie kasztanów, albo to, że ktoś może o tobie, czy o mówić coś złego. Między innymi dlatego, że to jest tak subiektywne i wrażeniowe, że mu się wydaje no, ja bym chciał, żeby stand-up był czymś innym. Nie? No albo, tak, no właśnie to myślenie to mnie to mi... trochę drażni, nie? Tak. Szczerze ci powiem, że drażni mnie takie myślenie, że ja mam patent na stand-up, ja wiem jak powinien wyglądać, ja robię dobrze, a wszyscy którzy robią tak. inaczej, robią źle. Aha. i chuj im w dupa, nie? W sensie niech tego nie robią najlepiej. Bardzo złe myślenie. No tak, nie, tak. Nie, nie lubię takiego myślenia. Uważam, że każdy ma prawo robić, co tam chce i tylko może być mi przykro, że ktoś chce to oglądać na przykład. Nie? Może być mi po prostu przykro, <śmiech> no tak. że jest disco polo w Polsce, tak. nic z tym nie zrobię. E, uważam, że jest to strasznie, strasznie dziwne, że to ma taki posłuch, wiesz, oglądalność tak, tak. i tak dalej. Jest mi przykro, że tyle osób w Polsce lubi disco polo. Ale nic z tym nie zrobię, więc mogę tylko po prostu mieć czasami no tak, przykrość tak. jak pomyślę o tym, ale nie mogę powiedzieć niech spierdalają, kurwa. No ale, z polski. No ale to jest cienka linia tutaj, wiesz, no jak, jak, jak właśnie szczególnie jak, jak zaczynałem, zanim w ogóle jeszcze znałem kogokolwiek, to chyba miałem taki dość jasno określone, czym dla mnie jest stand-up. I, i, I jak widziałem, że na przykład poklask zyskuje ktoś, kto jest jakby przeciwieństwem tego, to, to taki miałem właśnie, no taki ból osobisty, to jest, ja nie ukrywam, że to jest ból emocjonal... dupy, tak zwane no. ból lupy, no, hmm? niech będzie, No i właśnie, y... ale, bo wiesz, bo chciałem, żeby te, te wzorce, te ludzie, którzy są bardzo popularni, czy coś, żeby byli też, znaczy tak chciałem kiedyś, żeby byli też czymś, do, do czego ja bym aspirował, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No wiem, że... o co ci chodzi i też... Yy, gdzie... A teraz mam... Kurwa, co ja robię? Teraz też już gdzieś... mam trochę... to Gdzieś? Jakby widzę, że są różne rzeczy i zupełnie mi to nie no to Ale jest... też, się, też wio... To przede wszystkim się wiąże chyba z, dys... z większym dystansem do siebie tak no i z... I też No właśnie z jakąś frustracją, która w tobie rośnie, że ty nie możesz zrobić, nie wiem, tak. tego, co byś chciał, kariery tak. i nie, wiem, nie jesteś popularny, tak. nie zarabiasz i widzisz, że zarabia typ, który, którego nie szanujesz, uważasz, że jest słaby, że jest chujowy. Z kasztanem i siedzisz w piwnicy, kurwa, i wiesz, i masz tak. takie knujesz, knujesz, nie? Więc to jest strasznie zła energia. Kurwa, no tak. Nie? Ale nie wiesz, co, ja, ja jestem bardziej sfrustrowany niż byłem kiedyś, a jednocześnie mam dużo większy luz teraz, jeśli no, bo chodzi, chodzi o gdzieś, no, bo różnorodność. Gdzieś doj dojrzewamy w pewnym momencie, że stwierdzamy, no że życie, no. życie jest kurwa nie, nie po to, żeby teraz się kisić gdzieś w jakichś dziwnych myślach złych, nie? Tak. Po prostu zrobić coś, żeby samemu być tam, gdzie chcesz i jebać wszystkich po prostu, nie? Jakby, co ci obchodzą ludzie? Zrób tak, żebyś... Tak. Jeżeli Ty nie potrafisz zrobić przez parę lat, wiesz, czegoś, co Ci da popularność, no to nie miej pretensji do kogoś, kto zrobił coś, co mu dało popularność. No po prostu. Możesz tak. mieć pretensje do ludzi, dlaczego Wy się z tego śmiejecie, ale nie możesz mieć pretensji do typa, bo on taki jest, to go bawi i on chce to robić i robi i robi to w pewnym sensie zajebiście, skoro ma wiesz, popularność i ludzie się mega śmieją na jego występach, no i tyle. Tak, tak. No co możesz zrobić? No nie, kurwa. No nie. nic, nic nie możesz zrobić. No nic nie możesz tak, zrobić. Jest... I to cię frustruje. Je... nic, nie mogę zrobić. Mogę Je... go zabić, ale to jest złe. jest złe, Jedyne, do czego ja bym ja się tak czasami obie... bardziej ob obiektywnie, no powiedzmy, teraz przypierdala, to nie do, do jakiegoś właśnie wydumanego poziomu żartu, czy, czy jego jakości nawet, czy coś, tylko bardziej... E... Czasami, w... stosunkowo rzadko, ale w polskim stand-upie jest tak, często taki przyklask na takie, e, takie rasistowskie treści, jakieś takie takie na pograniczu śmiania się z kogoś, że mm -hmm. jest inny, tylko dlatego, że jest inny jakby, nie? Mm -hmm. że nie ma nic więcej w tym. I to jest, to jest jedyne, co mnie tak rzeczywiście bym otwarcie e, e, to hejtował, bo, e, no nie wiem, no bo... Chciałbym, żeby ludzie się bardziej zastanowili nad, nad tym, nie? W sensie, tylko tyle. Jakby... No, no dobra, no to chciałbyś, żeby ludzie się zastanowili, ale, ludzie się, nad, ale typu... ludzie się nad tym nie zastanowią tak naprawdę. No tak, tak, ale, ale, ale, ale wiesz, rola komika jest pewnym też jakimś trochę autorytetem Ale słuchaj, no to ale poczekaj, bo i, i no właśnie to jest według mnie bardzo błędne myślenie. Według mnie to już jest ta teza. Że rola komika jest. Nie, nie kurwa, nie, może być to twoja rola jako komika, ale ktoś może nie czuć roli misji, kurwa, czy czegoś nauki, w edukacji mhm. ma misję, chce rozbawić ten tłum i go rozbawię i mam na to patent i chuj i koniec No tak, ale I... wszelkim kosztem, o to mi chodzi no, ale... za wszelką cenę ale co to znaczy za wszelką cenę, po prostu robi to co potrafi najlepiej i nic innego nie potrafi na przykład robić, więc no, co ma po prostu tak. przestać i powiedzieć słuchajcie chłopaki przepraszam was no, no, Mam nie, nie. teraz polskie no. żarty, no nie, nie umiem inaczej, no, no dobra, no, no Ale, ale ten, no. Nie, nie kupuję tego, że nie umiem inaczej. Ja rozumiem, że ktoś może, że ma takie. nie no, Ale inne jeżeli robi coś, inaczej ale... i nie ma tych śmiechów, a on chce mieć śmiechy, jak każdy z nas, chce mieć śmiechy, nie chce mieć śmieszne programy, chce bawić no, ludzi. No tak, jednak. tak, no ale czekaj, no bo sprowadzasz to do tego, że jakby jest jeden rodzaj konkretny żartu i, nie, i ktoś nie może robić swojego... Jest dobrym komikiem, ale nie może robić występu bez tego? Może i to też punktuje, oczywiście, jeżeli coś no, mi się. No no jeżeli właśnie, mi się no to... osobiście coś na przykład nie podoba i ktoś mnie pyta o to, no ja, to ja mówię tak, no to mi się nie podoba, nie? To jest bez sensu. Po Tym bardziej, robię. gdyby to było tak na pograniczu, wiesz, zgody z samym sobą, że jakby no mógłbym tego nie robić, bo coś czuję, że to jest może nie w porządku, ale ludzie się z tego śmieją, więc będę to robił, no to też jakby chyba. No nie? oczywiście, no, no to tego nie popieram. No. Oczywiście, że nie. No tak, no ale to wiesz, no, mówimy o jednej takiej, jednej bardzo ale wąskiej pamiętaj, tematyce. Ale pamiętaj, tak, ale pamiętaj, że często te osoby autentycznie jakby te żarty bawią, nie? Osobiście. On, ta osoba uważa, że ten żart jest wykurwisty i ja chcę go mówić i ludzie się z tego śmieją i tyle. I, i wtedy... Nie robi tego, bo ludzie się śmieją, tylko robi to, bo to no, no, tak. czuje, że chce to powiedzieć, nie? No nie, no to jest coś innego nie. trochę. Tak samo jak ja czuję, że chcę powiedzieć ludziom, przepierdolę wasze pieniądze, mimo że ludzie się z tego nie zaśmieją, a bardziej będę miał jeszcze kłodę pod nogą, rozumiesz? Tak. więc, ale to jest mój wybór, w sensie ja mam do tego nie, prawo. No masz rację, to jak najbardziej. Ale żart... Jeżeli ja powiem, na przykład, jeżeli mnie bawi żart czarnuchy wypierdalać z sali, nie? No ale to nie jest żart. To, no nie, jest... to nie jest żart, to jest odezwa. To nie, jest nie, nie wiem, jak ci to powiedzieć. Tak, coś, no ja dobra, no wiem, myśl, przyczepiłem się do przykładu, ale, ale właśnie o taki rodzaj żartu mi chodzi, że aha, cygan, nie? Takie, mhm. To jest takie, mhm. nie wiem, nie szanuję tego w żaden sposób. Ani ludzi, którzy to mówią, ani ludzi, którzy się z tego śmieją. Mhm. I ja mogę rozumieć, że ktoś na przykład nie wie lepiej, bo tak był wychowywany czy coś, mhm. ale... Ja myślę, że komik zazwyczaj wie lepiej. Jakby jest, ma na tyle dystansu do świata, żeby zrozumieć, że, że to nie jest w ogóle potrzebne. No. Więc to, to jest jedyne... Nic Oczywiście, chyba z tego nie no, wynika. Nie, Jakby, no nie wiem, nie wiem. Może, ale... może być coś takiego, że na przykład ty masz prawo powiedzieć, że tobie się to nie podoba nie? i masz prawo tak myśleć, że to jest złe, ale wydaje mi się, że tak samo ta osoba ma prawo to powiedzieć. Tak. Mimo wszystko, nie? Ja no, mówię, nie, no. tak uważam, że... Ma, ma. Ja mogę powiedzieć, że jak ktoś się mnie spyta i co fajny był ten żart, ja mówię, nie, był chujowy. I to jest tyle, co mogę zrobić. Jeżeli tak. ta osoba się liczy na przykład ze mną i powie, no kurwa, no dobra, no to... No, to może bez sensu. No to mm -hmm. spoko. No a jeżeli powie, nie, dla mnie był zajebisty, no stary, no to, to wyraźno. Chciałeś tak, się dowiedzieć, tak. jak według mnie to wygląda, no to ja ci mówię. No, mi się wydaje, że... że... No może to się stosunkowo, zbyt rzadko zdarza, żeby w ogóle właśnie o tym mówić w ten sposób, ale że chyba nie ma takiej za bardzo weryfikacji z jakoś z zewnątrz dla, dla tych ludzi, bo ani dla tych, którzy się śmieją z tego czy coś, ani którzy powielają te żarty, bo one też są, jakby chodzi o to, że są nieoryginalne też. No jakby no, to, tak, No tak, czasami więc, są wiadomo, nieoryginalne, tym bardziej masz wszystkie żarty zazwyczaj są nieoryginalne, bo są wszystkie oparte na... Tym, on, tam jest łatwo zamienić grupę po prostu i na tym samym premisie, że... No dobra, no, no ale to... nie mów mi, że nie znasz dobrych żartów rasistowskich. No, no. no jakieś może znam, tylko że większość z tych, które mi się podobają, to nie są y, takie mówione w złej... Y... A pojęcie żart, woli, to, jeden z moich ulubionych żartów i on jest rasistowski. No dobra, dawaj. No. Ale jak stwierdzisz, że jest chujowy, no to normalnie, wiesz, wiadomo, nie musisz tak, tam udawać, tak. że no, no, no. no. Ale to jest jeden z moich ulubionych żartów, że był cygan u lekarza i lekarz go zbadał i mówi, będę potrzebował próbek pańskiego kału, moczu, krwi, spermy i śliny. Mhm. Na co cygan mówi, ja po prostu zostawię swoje majki. Nie, nie bawisz. No właśnie, nie a nie to jest bawi. jeden z moich ulubionych żartów. I ja szanuję to, że on ciebie nie bawi, ale uważam, że ty powinieneś szanować to, że ten żart mnie z jakiegoś powodu <głos> bawi. Nie tak. Wiesz, co mi najbardziej przeszkadza w tym, że ten kurwa cygan, bo jakby nie wiadomo skąd, skąd kurwa ten cygan się tam Jak wziął. to dlaczego, To ty nie tą... znasz historii cyganów? Jakby nie... Historii cyganów, że wszyscy chodzą w brudnych majtkach zawsze? Jakby... A dlaczego wszyscy? Ale znasz może... w ogóle jakichś cyganów, Kasper? No znam, no tych, którzy no do no, chodzą. no właśnie, no, no tych, co chodzą do trawajów. Czyli nie znasz żadnych, znasz ludzi, którzy żebrzą na ulicy. No, no, no tak, ale jest... też oglądałem przekręt, gdzie widziałem cyganów, którzy mieszkali w przyczepach. No. No Przekręt film, gdzie, no, gdzie no, biały no, koleś brat Pitt grał, wiesz, tego. No, tak. no dobra, jeszcze, jeszcze brytyjskiego... No, ale poczekaj, nie... bo, poczekaj, bo może ty, nie wiem, twoja rodzina jest y, cyganami na przykład, albo coś. No, a to by coś zmieniało? Y, mo, może, może na przykład y, dlatego by ci się to nie podobało, bo byś miał na przykład, ja sz, szukam teraz, tak. żebyś miał emocjonalny stosunek do tego, nie? Bo, bo byś jakby wiedział, czuł, że absolutnie jest zły obraz, że to no, tak, tak nie jest i tak no, dalej, gdyby, no nie? Ale gdyby to ciężko właśnie problem jest z tym, że ciężko jest ludziom to zobrazować, jak nigdy nie byli... Ale poczekaj, jest stereotyp cygana. Ale gdyby cygana. to dotyczyło ciebie, to nadal by ci się podobał ten żart? Gdyby to dotyczyło na przykład no nie wiem, tam Rucińskich, albo jakiegoś no. twoje, twojego miasta, Słuchaj, bardzo dużo żartów już się nasłuchałem na temat mój, mojej rodziny, no mojego i tak, Malborka z, z i, tak dalej. i tak samo jest z cyganami, i tak samo jest z burzynami, czy z czarnymi, i tak wiesz. No tak no ale masz no, masz te żarty w sensie żart... nie? masz żarty o Żydach, gdzie yy, na przykład ja nie lubię, o, takich żartów nie lubię o Żydach, uh -huh. gdzie wszystko jest z gazem nie? po prostu ga a ulubiony uh -huh. samochód Żyda nie? Albo no ona... to to jest ten sam pad, że... no ci są leniwi, ci są brudni ten sam żart, co powiedziałeś, prawdopodobnie mógłbyś usłyszeć w Stanach o Polakach nie? jakby słuchaj, ja słyszałem zajebisty żart o Polakach Dylan Moran powiedział że kraj z Warszawą jako stolicą, no to łatwo zgadnąć, no nie? Mhm. Polsk. E, mówi, <śmiech> że. I to po powiedział jeszcze pięć lat temu, też, ale bardzo. No teraz też jest autentyczny, ten autentyczny, aktualny. Powiedział, że jest sobie kraj, który robi wszystko, co Stany Zjednoczone powiedzą. Kupi stare, wiesz, odrzutowce, no, zrobi wszystko, zrobi loda mhm. Stanom Zjednoczonym, bo Stany Zjednoczone. Obiecałem mu, że kiedyś dostanie zdjęcie słoika dżemu. I kurwa i to jest tak śmieszne. Wiesz, ja jestem Polakiem, tak. mógłbym się obruszyć. Nie mówię, ej, tak. kurwa wcale tak nie jest. nie? Jest tak w chuj, no nie? I jakby mnie trochę, to bawi. Trochę tak jest. I, i, znaczy, no. Wiesz, a czasami, dobra, inaczej. Ja czasami. Ale mnie to jest bardziej wyszukane. Dokładnie, więc to. Dokładnie. Jest, więc według to, mnie to, to porównanie jest głupie, bo, bo no, kurwa dżem powiedzieć. mamy od zawsze. Ale, ale... ale to chciałem powiedzieć tak. to chciałem powiedzieć, że. Nie, nie tematyka jest tutaj problemem często, bo właśnie. No nie, no jest po, podejście. Do... Podejście i, i, tak. i jakby dowcip. Jakby jeżeli jest masz takie. Ja, ja przykład lubię docenić kurwa konstrukcję tego dowcipu. Nie? Jeżeli on jest o Holokauście czy o y, czarnoskórych, ale konstrukcja jest bardzo dobra, no to ja doceniam tak. ten żadny. No, no wiesz, no właśnie, właśnie o to mi chodzi, że albo jest częściowo jakby ładunek emocjonalny, i intencje. Dwa, jakby jakość tego żartu, czy jest bardziej wyszukany, czy w ogóle możesz przeczytać w książce z kawałami, a, a trzy, czy też jakby trafność, bo jak jest na przykład właśnie tam Russell Peters naśladuje wszystkie różne grupy etniczne i naśladuje tam Chińczyków z Hongkongu, to wszyscy ci Chińczycy mówią, o to jest dokładnie, idealnie naśladuje ten akcent i tam zachowanie czy coś i się śmieją też z tego, bo... No bo to jest raz, że taki sympatyczny sposób przedstawiony, nawet jeśli jest jakiś tam... Lubisz go, cenisz go, uważasz, że jest... szanujesz, czy uważasz, że jest właśnie działanym e... rasistą? Nie, <laughs> jakby no nie co? mnie trochę nudzi, ale nie uważam, że jest rasistą, mhm. absolutnie. No, mhm. chociażby dlatego, że... E... Bo jest sympatyczny, bo jakby wszystkie tak. przywary robi w bardzo delikatny tak, ale on nie i ma... sztampowy właśnie sposób, no. W sztampowy sposób? No, no sztampowy, no, no jeżeli... Może tak, może no, tak. no wiesz, sztampa ale... polega na tym, że Hongkong ogląda i porwa dokładnie, no to jesteśmy my. No, no to tak. jesteśmy dokładnie my. No tak, ale e, prawda jest taka, że też niewiele innych osób to robi, więc jakby on... Zgadza się, jakby znalazł, sposób, swoją znalazł swoją niszę. Znalazł i... swoją niszę, no, może występować dobra, na całym jasne, świecie. Jasne. No i tam... I tam nie ma żartów tego typu, że brudasy, że coś no, tam ale myślisz, ma, no. że on by mógł to zrobić nie, <laughs> mając brudasów na, no, na no widowni nie. i powiedzieć e, brudasy są? Yy, tak, jakby kurwa no. wiadomo no ja, no może, może nie. Może byś śmiewać na przykład, że ludzie są, e, e, e, te, że tam nie wiem, Hindusi są sknerami albo, że coś tam. E, no dlatego, że robi to po prostu z jakimś takim wyczuciem. No. A, a, a jeśli żart Zgadza polega się. na tym, że kurwa... No nie wiem, no nie wiem. Chyba nie ma sensu tego tłumaczyć, bo ty nie, rozumiesz, o co ja mi chodzi. ja rozumiem dokładnie, o co ci chodzi. Ale... Ja powiem ci więcej. Jest bardzo dużo rzeczy, które słyszałem, rasistowskich czy różnych ze sceny i bardzo dużo rzeczy uważam, że jest złych. Nie? Mhm. I też jak ktoś się mnie pyta o to, to mówię. Nie? Że tak, tak, tak, to jest złe. Ale uważam, że ma prawo to powiedzieć. Jeżeli to go bawi, jeżeli... Często ja widzę występy, na przykład yy, Paczesia, który jest tutaj jakby podejrzewam, że o nim tutaj w dużej mierze mówimy, a propos rasizmu. Taką łatkę gdzieś z tam słyszałem. Z znanych osób, no to tak, no pewnie bym podał jako przykład. Ja też nie dawno go nie chwilę. No widziałem to wiesz, na żywo, ja z nim występujemy, my się bardzo lubimy. I ja mówię wymianę, na przykład, nie, że na ten Facebooku. żart stary jest kurwa przesadzony, nie? Że, kurwa, co ty weź przestań tak gadać? To jest mm -hmm. straszne. A on mówi, a i chuj, ja będę tak gadał, bo mnie to bawi. No, no, no to dobra, no to, tylko ja, ja widzę, jak on to gra. I widzę często, że widzownie się po prostu z tego nie śmieje. Więc to nie jest Aha. też do końca tak, że on robi to dla poklasku, że ludzie nie mają, wiesz, mózgów i tak dalej. Wszystko jest elegancko, wiesz. Ludzie przychodzą i na przykład tak, jak się super bawią na jakimś tam jego monologu, to za chwilę on gada mhm. ten monolog i jest, kurwa, wiesz, tak. jest różnie. Tak, nie, ja nie mówię, że, że, że tak, że to jest nawet, że to musi być dla poklasku czy coś. Ja po prostu się zastanawiam, skąd to się bierze i dlaczego nie można tego robić inaczej. Wiesz, problem jest też w tym, no jakby właśnie w tym układzie władzy, jakby takiej dynamice, jak jest Russell Peters i na jego występie są wszyscy, tam są wiesz, No na tym biali, polega, czarni, no, tak samo jak jest Iglesias to są grubi, no, no tak. I śmieje no się ze wszystkich, mniej więcej jakby porówno jest, jest okej. Okay. A tu jest taka sytuacja, że na przykład, no dowci dowcip o, o czarnych czy cokolwiek, na widowni jest być może jeden czarny, jeśli w ogóle I, i wszyscy jesteśmy jakby biali i śmiejemy się z tego czarny. Wiesz, <gryw> wiesz o co chodzi. Wiem o co ci chodzi. No, jest, Ale bardzo sprytnie w ogóle ugryzłeś temat. E, bo na przykład jak masz monolog o niepełnosprawnych i masz niepełnosprawną osobę w pierwszym rzędzie, to też nie jest tak hop e, bo ludzie nagle się spinają, nie? No, no to, tak. tak. No. Ja kiedyś miałem przecież yy, kobietę na wózku w Ciechanowie w pierwszym rzędzie, gdzie miałem monolog od niepełnosprawnych i normalnie było wszystko elegancko, jak gram, gram, gram, gram, gram, jest cicho, cicho, cicho i nagle mówię, niepełnosprawni i lecę monolog od niepełnosprawnych i po pierwszym zdaniu słychać w ciszy ją, jak Aha. robi i jest, Aha. kurwa się robi tak creepy, że ja pierdolę. No tak. Więc poczekaj, ja wiem, że mam decyzję teraz. Olać to? Czy nie? Mhm. Jest szybka decyzja. Nie olewam. Gram normalnie ten monolog. Bo wiem, co chcę tutaj powiedzieć. Absolutnie nie obrażam tu niepełnosprawnych czy coś. Tak. Co prawda nie wiem, o co jej chodzi. Kurwa, ciężko stwierdzić. Gram. Ale ludzie, już widzę, że ten monolog będzie, kurwa, prawdopodobnie na ciszy. No tak, tak. Bo jest sytuacja... Oni nie, nie wiedzą coś. Nie tutaj. wiedzą. No I wiem dodatkowo, że za chwilę w monologu gram postać która mhm. robi dokładnie tak jak ona. Aha. Więc w pewnym momencie gram i robię i ona jest kurwa strasznie dziwnie. I zagrałem ten monolog, poszedłem dalej i ona potem podjechała na tym wózku i mówi, że jest wielką fanką, że ja mówię, ty się śmiałaś, czy ty miałeś problem z tym monologiem? Ona... Aha. Zajebiście śmieszny, dzięki. Aha. No. Więc, ale ludzie, wiesz, no jest niepełnosprawny, ta, ta, ta. się odezwał, wiesz, mają takie... I się nie śmieją, stary, rozumiesz? Tak. Nagle jest koniec przyzwolenia. Jest niepełnosprawny, nie możemy teraz nic mówić o niepełnosprawnym. Wiesz, no takie jest myślenie, tak. nie? nie? no tak, ja się spotkałem z A propos z tym tego czarnoskórego jak... jednego, nie? To tak. jest czarny, także raczej byś... Uważaj, nie? <głosy> <głosy> no tak, no to wiesz, no to może, może w jakiś sposób to też trochę świadczy o jakiejś takiej dziwnej przyzwoitości dwulicowej. Mi, mi chodziło bardziej o to, że nawet jeśli jest ten czarny i on być może się śmieje z tego żartu, to jednak, e, wiesz, on no nie jest na równej stopie po prostu nigdy. To jest tak samo jak, ja słyszałem takie, e, ja się obruszam czasami, e, ogólnie, ja nie, nie jestem taki, że do wszystkich się przepierdalam bez pytania, nie? ale jak z kimś rozmawiam na przykład i on mówi czarnuch bez e, prowokacji i tak jakby to było normalne, to, no, to mi, złe. mi to przeszkadza. I ja, Ale sta oczywiście, staram mi... się wytłumaczyć. Czasami, jak ktoś nie rozumie, to staram się wytłumaczyć, nie? I no, zdarzało mi się, że ktoś mówi, a mam tam y, czarnego kumpla gdzieś tam, w jakimś miejscowości na śląsk, wszystko jedno. Mm, mm, mm, I mm. i, i no, my mówimy tak, w ogóle mu to nie przeszkadza. I no, być może, być może mu to nie przeszkadza, i już wychował się w tym. I faktycznie jakby... No przeżył gorsze rzeczy niż żarty na swój no, temat, no na przykład, nie? albo, albo y, nie ma wyboru, nie ma wyboru, bo jest zawsze y, y, jedynym odróżniającym się człowiekiem w grupie białych, którzy tak. wszyscy się z tego śmieją i on nie, nie jest w pozycji, żeby to za bardzo kwestionować, nie? Jest, jest, Na pewno zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście, że tak. E, e, no są, i wiesz, złe, i... są też złe żarty, które pewnie przeżył w życiu. Są rasistowskie żarty. Są... No na pewno, pewnie tak. kilka razy do, dostał wpierdol za to, że jest Rozumiem. No, no Rozumiem, no jest i, rasizm w Polsce i, i tak i dalej. Te ta rzeczy nie? się trochę dla mnie Oczywiście. łączą, bo są ważne te Oczywiście. słowa. Jednak, My byliśmy przerażeni, pamiętam, z Abelardem, jak jeszcze iżdźliśmy bez cenzury i on miał monolog na koniec o, o, o Bogu, że no miał tekst, że tu nie ma czarnych nie? Aha. w niebie. A, że żartuje, tak. że są, że tam zbierają bawełnę. Uh -huh. I zrobił z Boga takiego rasistę. Ale ten żart był taki kaskadowy, był bardzo śmieszny, tak. że on żartował, nie? O, uh -huh. Było o żarcie w ogóle. No i przerażała nas momentami reakcja na, na to, że tu nie ma czarnych i że są, zbierają bawełnę, no że właśnie, to nie była tak. reakcja na żart, tylko na to, że zajebiście, kurwa, tak, że tam, tam, tam nie ma czarnych. Tak, robią to, nie? co powinni, tak? No. I to było no. dla nas przera przerażające, że nie, nie o to nam chodziło, no nie? Uh -huh więc ten żart był rasistowski, ale był żartem w żarcie, więc jakby no kumasz, tak, że to tak. jest żart, no a, ale ludzie mają takie nieważne, kurwa stare, dobrze, że w ogóle o tym mówisz i do, dokładnie tak, nie? Czarni mhm. w ogóle tak. powinni leżeć na asfalcie, kurwa i no rozumiem, tak, no to jest tak. no, ja miałem, takie mentalność, wiesz. No, Miałem żart o a propos policjantów zabijających nieuzbrojonych czarnych ludzi i, i czasami miałem wrażenie, że jakby wcześniej zdarzają się reakcje, które jakby nie, Dobrze, tak. nie hmm? tak, coś mniej więcej, no, coś tak. takiego. No, tak że to jest tak. normalne, więc... No, wiesz, no, tutaj no tak, jakby ale to moja... nie znaczy, żebyś to że masz to jakoś promować, hmm. czy wiesz, no, no, tak. Nie, nie, ale jest też jakaś moja odpowiedzialność w tym może, żeby... Yy, no nie wiem, żeby się zastanowić przynajmniej nad tym. Masz do tego no. prawo, masz prawo nawet podejść i powiedzieć, słuchaj, co z tym zrobisz, to jest twoja sprawa, ja uważam, że bardzo to jest złe, co robisz i tak dalej, no nie? Tak. To jest, no maksa, to jest normalna rozmowa. I jeżeli to z dwóch cywilizowanych ludzi, no to oni nie, nie pokłócą się, nie pobiją, tylko stwierdzą, dobra, no to tak. ja myślę inaczej niż ty. Tak. Może, właśnie, może ja gdybym ja częściej słyszał taką rozmowę, że, a, że ktoś mówi, że to jest nie w porządku to, i ta druga osoba e, mówi, no wiesz co, mam to gdzieś, e, bawi mnie to i koniec, no to okej, okay. no jakby dyskusja w tym przypadku jest zamknięta, ale przynajmniej ktoś to kwestionuje. Ja mam wrażenie, że częściej jest tak, że śmiejemy się z tych żartów, bo jesteśmy yy, i nie kwestionujemy ich, bo jesteśmy przyzwyczajeni, bo wujek opowiadał, bo ktoś tam bo w, w książce z kawałami były... No żarty o teściowych, no, śmiejesz się z żartów o teściowych, gdzie powinieneś znać puente, bo już tyle no, no razy tak, było, tak, nie? A jednak cały czas no, no, no tak, to niektóre. No, no. Tyle, Albo mówiłeś nie o, nie o tych, wiesz, o tych o, o żartach z gazem i, i Żydach, no wiesz, dla, dopiero teraz dla mnie, ja rozumiem, jak to jest Dziwne, że ja te żarty słyszałem już w podstawówce no. i ludzie się z nich śmiali i tego. no Jest, jest coś na rzeczy. Ale no. zobacz, żarty, ja na przykład żartów o Żydach no nie trawię. Jak ktoś podchodzi do mnie jakiś najebany typ gdzieś właśnie na firmie mówiła, a słuchaj tego, tak, nie? Tak. Jak e, nas no, ulubiony, wiesz, samą mówię, dobra, stary, idź stąd, nie? Nie chce mi się tego słuchać. E, i nie nie trawię takich żartów. Ale na przykład żarty o Żydach, wyśmiewające ich e, przedsiębiorczość, Wiesz, są, ja po... znam fajne żarty. Ona mi się wyraz twarzy, z jakim to powiedziałeś, ale no. Tak, no, mm. so, no już jest... to jest trochę co innego, nie? Niż śmianie się z, jakimś, z ich kataklizmu. Chociaż... Trochę tak, pewnie dla kogoś, kto jest żydowskiego pochodzenia, jest to, może być tak samo szkodliwe w jego mniemaniu, mi, mi ale tak. Mi się na przykład bardzo podobał żart y, Kępy, y, gdzie pokazał zdjęcie typa, który robi tak, wiesz, zakrywa w dłoniach twarz, i komentarz Kępy do tego, że właśnie dowiedział się, że. Holokaust był wymyślony, nie? Że to też jest taki żart bardzo zawolowany, ale bardzo taki, wiesz, on tak. konstrukcja jest super i, i też coś mówi, nie? Jakby. No tak. Więc, to jest no, wie, no są takie i no to nie jest rasistowski żart, nie? To jest po prostu żart, który gdzieś nie, tę tak. prawdę sobie... Tak, nie, no jest różnica między rasistowskim żartem dla, a, a na temat rasy czy rasizmu czy tego zresztą. No to tu się zgadzamy absolutnie, No. no. No to dobrze, no dobrze, się zgadzamy. Chyba... Tak samo z szowinistycznymi żartami czy innymi, nie? No niezbyt, niezbyt często chyba o tym wspominamy, dobrze, że, sam, nie wiem, że w ogóle dyskutujemy o tym. No może ktoś się zastanowi, to jest jedyna moja nadzieja, jakby nie, że, że może komuś się zmieni stosunek, bo wydaje mi się, że często rasizm taki bardziej powszedni, właśnie nie ten zajadły, ale taki powszedni, wynika z ignorancji, że Po prostu Może ktoś być. nigdy nie poznał i ludzi, którzy wyglądają inaczej niż on i, i wyobraża sobie, że oni są z jakiegoś innego świata i cokolwiek i tego. Może być. No, no dobra. Kończymy. No, kończymy. Kończymy, bo się zagadaliśmy. Mam nadzieję, że to potniesz jakoś bo To nie będzie dwie i nie pół wiedziałem. godziny. A co dwie i pół godziny? No, prawie. Nie? A no faktycznie prawie. Słuchaj, ludzie lubią słuchać tych rozmów, wbrew pozorom, wbrew temu, co możesz myśleć. Często trochę. słyszałem nawet, że, że tak, że za krótkie, że tego. Znaczy... Dlatego teraz stwierdziłeś 2,5 pierdolenia. <laughs> no dobra, Kacper. Coś jeszcze chcesz powiedzieć, że sobie zawsze daję tą możliwość, prawie nigdy nikt nie korzysta, ale coś no właśnie, jeszcze chciałbyś się nagadałem powiedzieć właśnie. albo z, o czymś. Nic, z... chciałem powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szanujmy się nawzajem, kochajmy. Hmm. Ale wytykajmy sobie błędy, oczywiście, w cywilizowany sposób. Nasrałeś w to? Z tym nie zostawisz, mogę to wykorzystać? Możesz wykorzystać, nasrałeś w to? I chciałem powiedzieć, że ulepszyłem tę nazwę. Teraz, jest, teraz to jest nazwa kanału. W końcu objawiają się twoje prawdziwe uczucia na mój temat. Nie Dokładnie, powiem do ci tylko, idzie. że teraz jesteśmy kwita, tak jak ty ulepszyłeś kiedyś nazwę mojej agencji. Powiedziałeś a. Tartak Stand Up Festival. Ojej. Wiesz co, jak ktoś mi to przypomniał, to ja po pierwsze pomyślałem że ej, to było nawet śmieszne, a po drugie w ogóle o tym zapomniałem. Ja I ogóle... to jest rasizm, stary. To jest, to jest rasizm czystej postaci, tak? kurwa. Tartak Stand Up Festival. Jebać Tartak. Jebać Stand Up Festival. Tak no jest, trudno słuchacza. No suchary, Tartak, wszystko się zgadza. A ja to... Ja to, ja to powiedziałem naprawdę mimochodem. Nie siedziałem, kurwa, o, wymyślę na was, że. No to jest jakichś. jeszcze gorsze stanie, że to mimochodem z ciebie Dlaczego? wychodzi. No, wiesz. No nie, bo to było improwizowane, więc nie zastanawiałem się nad tym. No, no właśnie, mówię, że nie zastanawiasz się i mówisz, tartak na festiwalu. No ale, ale nie kojarzy Jakby się jakie masz emocje wtedy, wystarczy nie? Wystarczy literki tego. przestawić. Nie, chodzi o to, to nie że. nie jest nagram pamiętaj tam są... No nie to jest, to... ale Prawie.